Kolektywny podcast sportowy. Czy tu jest y, sieć? To nie jest pytanie bez sensu, dlatego, że w tym... Typu... Ale bezprzewodowa sieć. Czy pajęcza? Pajęczyk tu ale widziałem. No, no, no, no, no. Przątałem. O, widziałem, super. Jak wpisuję słowo kopi? Masz mieć y, wyżej mikrofon jak czyta to mikrofon... Wyżej, Z iPhone'a iPhone czyta słownik słowo kopii? Znaczyć, słownik T9, prawda? Słownik T9, tak. Jak wpisujesz słowo kopi przez cel. Copi. Ale to po polsku piszesz mu T9. O, ja nie mam 4 metrów. Copi. Masz, właśnie tak powinieneś no. mieć. <grym> Nic nie ruszaj. Copi. No. Cipy. <grym> ja to tak jest kwestia, bo co wpisujesz. O, o, I są na jednym klawiszu. Więc. Albo zależy, co masz na myśli. Coś tu nie gra. Nie. Już? Nagrywamy już? Tak, już od jakichś 5 minut i 48 sekund No i wiem, ja co? teraz będę musiał tego wszystkiego słuchać Właściwie wieje <głos> <głos> okno, okno, trzeba zabrać. <głos> Nie ośmieje że... <głos> Trzeba mieć <być> czym? <głos> Oj, tak, tak się mówi tak? Na brodzie Osi <głos> to znaczy, wieć możesz, tylko kwestia gdzie? <głos> W Warszawie. Witamy no. gościa. Bardzo błyskotliwego. Dzień dobry, witam serdecznie. A bo w okulare. Ja nie upam ludziom w okulary. Refleksy. Skąd ta błyskotliwość? Wydaje się, że można dać mu, nie można dać mu fangi w nos. Mam okulary. Mimo, dlatego, dlatego je założyłem. Mimo tego, że jest legionistą. Normalnie ich nie noszę, ale przychodzę że tutaj, założyłem. Założył sobie frotkę, którą mu zrobiła babcia na drutach. Nie babcia, tylko moja, moja że tak powiem, partnerka życiowa szydełkując, także muszę sprostować słuchacze nie widzą, więc może opiszesz Dobrze. Za jak ja wyglądam, mam się opisać nie, masz opisać frotkę, frotka, frotka na ręku, czterobarwna w kolorach, zielono-biało czerwonym z domieszką czarnego to ty grałeś w tej reklamie takiej tej, tej. Z, do węgry z domieszką nieryckiego tak? Podpasek pod Weas, ale to chyba ja nie, to nie o to ci chodziło Wyciągnijmy sobie. Tak. No, Audycja nie zawiera nie chcę wiedzieć, co robiłeś. 155 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Tak, jesteśmy sponsorowani hmm. przez Pampersy. E, przez ja wolę być przez te frotki, różnokolorowe sponsorowanie. Ja akurat w, w tych kolorach, to. No to ja wiem, ale. No ale jakoś siedzimy obok siebie i nie nie na razie się. nie iskrzy. tak. No, właśnie nie wiem, czy dobrze posadziliśmy. Nie ma się. Ja tam, a tam, a tam nie gdzieś. czują chłopaki mięty. No dobrze, no trudno. No. Chłopaki znają się 20 lat, także tutaj. No. Tak, jakoś jeszcze nigdy się nie biliśmy. Nie, nie, nie <głos> wypominaj <głos> mi, że 20 lat. Zresztą muszę wspomnieć, że, że Suchy stanął przecież w mojej obronie kiedyś na Starówce. Nie wiem, czy o, to przy... y, pamiętasz. Tak, tak, łańcuchem miałeś w głowę Ła łańcuchem miałem Pamiętam to również, bo byłem. A, od kibiców też, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam też. Y, Ale jak... chyba to byli właśnie kibice Legii. Chciałbym... Mogli być. Nie, ja nie twierdzę, nie. że bo to, by to się odbywało po, meczach, po meczu Polonii z Widzewem. I to... Y, jak nie mam byli kibice widzewa. Tak. Mo mo może to... to Znaleźli dojść. wspólną płaszczyznę. No, to, to rozumienie. To rozumienie to. No. I Tak, tak, być... tak oto tak kibic polane Warszawa staną w obronie nie kibice, Warszawa. To, jest to, już się, to już nie wróci. Nie, bo to senebra Zawsze bym stanął w obronie każdego kibica, którego chce ktoś bić łańcuchem. Inna sprawa, że... Nawet dwóch się nie staruch wie. nazywał. Ale bo tak, ja sobie pomyślałem, bo to są takie tematy w zasadzie około sportowe, a nie sportowe, ale ty faktycznie, pamiętam, przyciągałeś, bo pamiętam, kiedyś też butelką dostałeś w głowę. Tak, na stadionie. Tak tak, tak, tak, tylko tak. że mecz był międzypaństwowy. No. Tak. no Sugerujesz, że Sebastian przyciąga butelki łańcuchem. No. Nie wiem, że albo agresję różnych jest to jedna jest. butelka. Butelka, no. ale jej nie przyciągać. Nie ma agres. Ale to jest ciekawa umiejętność mógł u Szymona Majewskiego, na przykład i u Wojewódzkiego występować. Przyciągam butelki i łańcuchy. Na przykład, Samoistnie. Na przykład, na przykład w Nie podrobę się wielkiego boże. majątku, stojąc w nocy przed żabką. Ale nie, nie dajmy <grym> daj przyciąga butelki. Aczkolwiek butelka była plastikowa i to chyba ocaliło Ale jak pamiętam, wodę. to dwulitrowa i pełna. Tak, to, to, prawda. to, to prawda. Co to, to za go, mecz? To gorzej. polska lub 3 Czy coś takiego? polska wielce nie, nie, nie, nie, to nie, była jakaś się, Armenia albo coś Armenia, Mołdawia, coś takiego. Armenia. 4-0 wygraliśmy z Armenią wtedy. Był wygrany, to na pewno. <śmiech> Uprasza Bologii. się szanownych panów redaktorów o nie mówienie naraz. To, jak jest nas pięciu, to jak mamy nie mówić naraz? N Normalnie, wystarczy to trochę... To trzeba dyskusji. mówić na pięć. Po prostu podcast będzie trochę dłuższy. O, jeszcze dłuższy niż ostatnio, to będzie ciężko. Tak, no, to prawda. Dobrze, przejdźmy w takim razie od razu do meritum. Przejdźmy do aktualności. Do aktualności. Finał Aktualność. Ligi Mistrzów. Nie. <grym> nie. <grym> ja się, ja się, myślę, że o finale Ligi Mistrzów to niewiele będziemy mówili. Chyba. No, wcale to, to było tak dawno, że nikt tak, nie pamięta, dokładnie. kto wygrał. Właściwie no, ma... tak. kto tam grał. Ja, tak. A nawet nie chciałbym o tym pamiętać w ogóle. Aha, czyli jednak o tym porozmawiamy. <laughs> no, o czym tu dyskutować? Poprosimy no. pana redaktora o wytłumaczenie się. Z czego? Z czego? Z różnych jego twierdzeń, które były. No, że, tak. drużyna, że... Co? że, że drużyna, która nie gra w piłkę, wygrywa. No, to przecież wszyscy widzieli. Drużyna nie grająca w piłkę wygrała. Drużyna, która była gorsza od Napoli w, gr, w, te, w tych rozrywkach, była gorsza od Barcelony, była gorsza od Bayernu, wygrała Ligę Mało tego. Nawet Jezu, daj Boże, żeby polska reprezentacja tak <śmienki> była taka gorsza. No, taka gorsza od wszystkiego, jej. Ale ja psz, psz, psz, psz, Modlę się o to. Ale czytaliście wszyscy rano. komentarze, wiecie o co chodzi. Ja drużyny, która jest budowana za tryliard, tryliardów dolarów, wymagam tego, żeby coś robiła oprócz stania i grania na, na pałę do przodu. Po prostu. A reprezentacja Polski, w reprezentacji Polski jest trzech dobrych piłkarzy, czy czterech, nawet pięciu może w tej chwili i od nich wymagam teraz tego, żeby, tak jak na nich patrzyłem, żeby nie, nie, musie, nie muszą siedzieć na przeciwniku, ale niech skonstruują pięć, dziesięć akcji, niech strzelą jednego, dwa gole i niech walczą. I tego wymagam. Trudno wymagać od drużyny zbudowanej za, za, za miliardy tego, żeby walczyli. Ja myślałem, że ustalanie taktyki na mecz polega na tym, żeby taktyka była skuteczna nie i, drużyny, żadnej. I żeby drużyna wyszła zwycięska z tego. Nie było taktyki żadnej, mieli więcej szczęścia niż Jest To najbardziej fartowna Ufa. liga mistrzów, jaką widziała. Tak, jak, tak samo jak można to, było powiedzieć, tak, że Grecja tam, zdobyła mistrzostwo Europy. Ale Grecja, tak zdo, Grecja nie zdobyła go fartem, dlatego że Grecja zagrała absolutnie. Grecja nie dopuszczała drużyn przeciwnych do sytuacji podbramkowych. To przede wszystkim. E, natomiast a Chelsea. Barcelona miała 47 sytuacji w polu karnym, oddając strzały albo stwarzając sobie okazję. Tylko, no, yy, no, yy, no, że wiesz, że tak, bo to... No, ja, ale, nie mnie, mnie z tej całej dyskusji wyszła taka teza. Jakby tak skrócić wszystko od początku do końca, to skrócić i... od początku do końca tak, teza wraz z tłumaczeniem wychodzi taka, że Chelsea grało słabo w piłkę, bo Messi nie strzelił karnego Tak. w dużym gadałem, skrócie tak, to tak wychodzi tak, no i mało tego nie zrobili nie zrobili nie wykorzystali kilkusetek piłkarzy Napoli również karnego, nie strzelił Robben ilość farta przy tym wszystkim jeżeli sobie chcesz to sumować, jest niewiarygodna po prostu. No może i tak, tylko że jakoś nie wierzę w farta, który trwa przez pół sezonu. No, ja rozumiem, że w jednym nie, meczu można się, mieć szczęście. się zdarzył w, w, dwóch... w trzech kluczowych meczach. No, taka jest no, prawda. Pół sezonu. Ja. Ale szczęściu trochę trzeba mimo wszystko pomóc. Po, ja się, ja to, się to, zgadzam to, to pomógł, z tym, że, pomogli, no. że, że wygrała drużyna, która być może nie prezentowała pięknego futbolu. Natomiast na pewno bardzo skuteczny. E, taka jest moja opinia. Natomiast ja w tym meczu byłem jednym zaszokowany. Mianowicie y, postawą lidera drużyny Chelsea. Spodziewałem się naprawdę komedii w wykonaniu tego zawodnika. Drogby to znaczy. Tak, oczywiście. Tak. Specjalnie. Ja nie nie, wywomie, o, droby, nie tak. wymieniam nazwiska, nie, bo nie drażni. Nie nie, nie, ale bardzo słuszna uwaga, dlatego, że Drogba zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów w karierze, w ogóle jakie ja pamiętam. No, był, to, był to mecz w jego wykonaniu na pewno bardzo dobry i nie spotkałem się z tym, co towarzyszył go, towarzyszyło jego grze w poprzednich meczach. Nie, nie, nie, miał, miał jeden, jeden taki miał, w pierwszej połowie miał jeden taki, przewrócił się, niby był uderzony w głowę, tam przysłonięto Ale jak na niego? Ale jak na Miał niego taką, to... taką zagrywkę, w ogóle... Ja to się cieszę z tej drużyny, dlatego że, że, że tak jak pisałem w komentarzach, ci wszyscy piłkarze, którzy stanowią, stanowili o sile tej Chelsea w tym momencie, czyli Drogba, dokładnie. Lampard, e, Terry, byli odsunięci od składu, wszyscy uh -huh. mówili, że na emeryturę, do Chin i tak dalej, i tak dalej, i już nic nie osiągną, już nic nie zrobią i tak zrobił zresztą Villas Boasz i wysyłając nawet na trybuny, nawet na ławce rezerwowych nie siedzieli i nagle się okazuje, że po odejściu Villasza Bojasza oni przejmują... W, Niejako trochę władzy w klubie, no nie wiem jak to tam wygląda dokładnie, no, ale wszyscy, wszystko wskazuje, wszyscy o tym piszą, że tak naprawdę oni razem wspólnie yy, z Di Mateo ustawiają ten skład i nagle okazuje się, że są to świetni zawodnicy, którzy potrafią ustawić drużynę, którzy potrafią znieść się na wyżyny i to jakie wyniki osiągnęli również w Lidze Angielskiej szóste miejsce, genialny wynik. Ale zaraz moment, jak, jak no byli, grali mocno byli skreślani. I, jak, jak grali jesienią, a jak grali wiosną, to jest absolutnie bez porównania. To były dwie zupełnie różne drużyny. No i potem to, co pokazali w Chelsea, w Lidze Mistrzów. Ja uważam, że to było świetne. To było prawdziwe zwycięstwo, nie, bo, znaczy zwycięstwo sportu w sensie, w sensie takim, że zawodnicy, którzy, którzy byli skreślani, udowodnili, że jednak coś potrafią zrobić. Czy to było zwycięstwo to sportu było... polegające na tym, że nie grają miliony, czy tryliardy, czy sryliardy dolarów na boisku, tylko gra kolektyw, zespół. Tak. I w pewnym momencie po odejściu w Iasza tam się stworzył kolektyw. Z jakiego tak, powodu? Może z negatywnego, żeby pokazać byłemu trenerowi. To nie jest istotne. Istotne jest to, że ten zespół zaczął grać. I wygrał. I to nie jest sprawa fartu. Jest. To. Nie no. że Jeżeli dwóch czołowych piłkarzy świata nie strzela rzutów karnych e, w, no tak, w, w, w tylko... meczach e, o taką stawkę. I, I to w decydujących absolutnie momentach o przebiegu meczu. Czyli jeden w czasie doliczonym, drugi gola na, na, na 3 do 1 e, w, w meczu rewanżowym. To, e, no to trzeba mieć więcej szczęścia niż rozumu. Po prostu. No tak, Żeby a to dwóch to takich jedna... piłkarzy strzeliło tak źle. To jest tylko jedna jakby sytuacja z tych, z, tego, z tych wszystkich iluś tam meczów Chelsea no. bo ja w że nie bierzemy nie bierze, nie bierze pod uwagę jednego. No powiedz czyli mi, ilu, ilu sytuacji nie, nie, nie wykorzystała Chelsea w nie, tych no, meczach. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem, tylko że chodzi mi o to, że, że nie bierzemy nie bierze, nie bierze pod uwagę tego, czegoś takiego, coś nazywa reakcją drużyny czy trenera na wydarzenia na boisku. Że gra się tak, po pierwsze, jak przeciwnik ci pozwala, a po drugie, grasz tak, jak musisz. Jakby. No tak. Chelsea zdobywała gole wtedy, kiedy musiała. No, nie musiała strzelić pięciu goli, wystarczył jej jeden i tego jednego strzelała wtedy, kiedy było trzeba. Jakby trudno przewidzieć i wymyślić, co by było, gdyby Barcelona strzeliła im trzy gole. Pewnie, Praw... pewnie by tego nie odrobili, ale tego nie wiemy. Prawda Może akurat też wtedy umieliby zaatakować i strzelić. Trzy no, gore, no właśnie, oni mi, oni mi nie pokazali w ogóle w tym sezonie, bo że umieją strzelać gole. No, bo nie musieli. No, w Lidze też mi tego nie pokazali. Ostrzeli gole wiesz, z drużynami typu West Bromwich e, i to niekoniecznie nie, no we odkąd, wszystkich meczach. No, odkąd przejął Di Matteo, no to już jakoś to wyglądało. No, no, do, no dużo lepiej, ale, ale umówmy się. no, nie, no nie, proszę, nie... zaczęli od 10 meczów bez porażki. Meczu bez porażki, no, no <głos> nie dużo lepiej, tylko zupełnie różny biegun. No, zupełnie różny um biegun. To no, znaczy, mi tej, tego brakuje, kto, kto tego... tam gra w tym zespole. No, ale, okay, no, ale mi brakuje tego w, tym, w tych twoich twierdzeniach, brakuje mi właśnie tego takiego delikatnego wyważenia, bo ty w ogóle nie dostrzegasz tego, co się wydarzyło w Chelsea. Znaczy, bo Chelsea nie jest drużyną. Chelsea, Chelsea, Chelsea w tej chwili wymieni połowę składu i trenera. Tylko dlatego, że wszyscy wiedzą, że doszli fartem i, i zdaje sobie z tego sprawę no, i Abramowicz, no, no, no, no. I, i trener, który powiedział, że, ba no, tak że i Bayern, i Barcelona były lepszymi zespołami, ale my odnieśliśmy zwycięstwo. On to powiedział. No to co ja mam tutaj dodawać albo ujmować? Ale... Odnieśli zwycięstwo nie z tego powodu, że, że odnieśli je fartem, tylko z tego powodu, że z jakichś powodów tam się stworzył ten zespół i było w stanie zagrać. I przeciwko. potrafili zagrać. Oczywiście Minucy? że trafili, no, no, no, trafili na słabszy moment do i tak i tak dalej. Doskonale współpracowali w obronie, podwajali, tak. potrajali. Tam Więc, mniej mniej... Mówienie o, tak, o Farna, która broni i daje drużynie przeciwnej stworzyć 47 sytuacji w 180 minut, to nie jest no, drużyna, wiesz, która broni dobrze. Co, co, co to znaczy stworzyć sytuację? Dokładnie. No, bo wiesz, A bo... powiedz, jaka drużyna Barcelony nie, nie da się. No Real na przykład Madryt na to Barcelonie nie pozwala. Raz. Ja raz, jedną, jedną, raz, jeden przykład. Tak, Bayern-Monachium, tak, przepraszam. Raz, no, no właśnie. Raz? no Raz Bayern Real Madryt nie ale, pozwoli. Ale tryb... no co mówiłeś przed ostatnim grand derby o meczach Barcelony i Realu? Coś no ale, zupełnie odwrotnego. Dobrze, no, ale... więc, więc jeden raz Chelsea. No, wykorzystała swoją szansę no, no, Chelsea w dziesięciu meczach z Barceloną na, yy, na y, nie, chodzi na o dwa mecze w tym wygra, sezonie tak? były się dwa mecze no, jeden zremisowali, drugi, yy, drugi, drugi wygrali, tak? Jeszcze w kontekście tego, co powiedziałeś o tym, że sam trener powiedział, że, że wygrali z drużyną lepszą, prawda? No Gdyby zawsze w futbolu wygrywała no, drużyna no, lepsza, się. to z, z, z góry byśmy ja, znali ja pretensji wszystkich Ale spotkań. Ja nie mam pretensji do wyniku, ja się nie obrażam na to, że Chelsea wygrała. No, ale ja co prostu... znaczy lepsza? Lepsza to jest ta, która zdobywa nie. na koniec meczu finalnie, więcej bramek. Finalnie no, tak. To finalnie, jest drużyna to, lepsza. To, oczywiście. Ale to jest, to, to jest akademickie tego sportu, Nie akademickie, to jest reguła tego sportu podstawowa. Dobrze, no bo jest jedna kategoria, tak? No Bo, bo taki akurat da się w tym sporcie W każdym Sporcie, Ale Smuda nie będzie rozliczany z tego, jak reprezentacja gra, tylko że jak nie wyjdzie będzie z grupy, to Będzie rozliczany wyleci. z tego, jak reprezentacja gra. Nie, nie nie nie nie od nie, nie, nie, nie, twierdzę, nie, wyjdzie, nie wyjdzie z grupy, wyleci od razu. Od wielu odcinków podcastu twierdzę, że redaktor Chodźmy, chciałby wprowadzić w piłce nożnej noty Nie stylu. Ja, ja po prostu uważam, że w sporcie chodzi nie o to, żeby finalnie odnieść zwycięstwo 1 do 0, idąc po trupach, tylko chodzi o to, żeby... Chodzi o rozwój pojedynczego zawodnika, drużyny, Narodowej, nie wiem, klubowej, chodzi no o tak, to, żeby ta, się rozwijać. Ale... I tylko takie drużyny. Kto będzie? Ludzie będą zapamiętają tylko Chelsea, że wygrała, tak? I to, że później na pustym, że parę osób przyszło na, poświętować na stadion i wszyscy cała Anglia się z nich śmieje. Z tego, że nie miał kto nawet świętować tego sukcesu. Znaczy ja ci powiem tak, to jest twój punkt widzenia. Ja go rozumiem i go szanuję. szanownie. Ale dla, dla, dlaczego jest jesteś... Brazylia? Brazylia Daj mi z lat 50. Dlatego Milan. Dlatego nie, jes, jes, w ogóle drużyny. Jes dlatego jesteś. Kibicem Barcelony, a nie kibicem Realu. Okay. To tak. Ale Real, Real też pamiętam doskonale. Ale Real też okay, okay, no, ten, ten ten Nie no, jesteś, jesteś, w piłkę. Jest no, też pamiętany okay. Liverpool, a ta drużyna też właśnie podobnie skończyła się na meczu na finale. tak? Przestała istnieć po finale. Tam połowa tak. drużyny odeszła. No, a tutaj jest będzie Ale ze względu na, na to, jaki był finał, no, to, to, to, to, to też tak nie musi być. Ale oni wcześniej zdobyli pięć pucharów w jednym sezonie. Znaczy, bo co, wiesz, bo... co, Chelsea, co Chelsea się nie zdarzyło w całej historii tego klubu. Ale przechodzimy na trochę inny poziom. Ja tylko protestuję przeciwko temu, żeby odmawiać ludziom, którzy wygrali Ligę Mistrzów, jakby jakiejkolwiek zasługi i twierdzić, że oni to wygrali fartem. Nie wygrali fartem. Nie no, przecież no nie, no. nie da się fartem wygrać Ligi Mistrzów, po prostu. No, no, da no nie na darmo. Nie da na na darmo nie... Można nie oddać strzału i wygrać mecz. Można ja da... oddać jeden strzał i History... wygrać mecz dwa do jednego. Ja ale uważam, ja ja na... na... że nie na darmo. Można, się można w Można nie Ligi oddać strzału, wygrać mecz dlatego, że się doskonale grało w obronie. Chociażby. No ale nie grali doskonale. No. Znaczy Drogba ja dro dro nie był bohaterem tego meczu, gdyby, gdyby y Robin strzelił tego karnego. A albo, gdyby babcia miała wąsy... Znaczy, w mojej ocenie w tak w porównujemy dwie, Robin dwie tam podszedł do tego karnego? To była durna decyzja. Porównujemy dwie zupełnie po różne płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to jest to uroda są... sportu, a druga to jest efekt znaczy... końcowy w postaci wyniku. Nie, bo są dwa I... suchy, suchy ty... Ja, ja to też poniekąd rozumiem. Ja wolę oglądać drużynę zwycięską, dodatkowo grającą piękny, artystyczny futbol. Z tym, że nie da się chyba porównać tych dwóch płaszczyzn, jaką jest wynik ostateczny przy nawet, bym powiedział, mało efektownej grze dla, dla oka... A, a wirtuozja sportu taką, jaką prezentują drużyny no, na przykład właśnie Barcelona. To są dwa odrębne, dwie odrębne płaszczyzny i jeżeli Chelsea osiągnęła swój sukces, bo jest to wygranie Ligi Mistrzów sukcesem. Tego w ogóle nikt nie neguje, no. e, to, to tylko można im pogratulować. To, że mieli metody na osiągnięcie tego sukcesu taką, czyli gra bardzo defensywna, e, gra na, na, na jednego napastnika i liczenie na to, że on swoim geniuszem coś osiągnie, znaczy, no taki mieli pomysł. Zgadza, tak? ale my się nigdy nie dogadamy, bo mamy dwa zupełnie podejścia do tematu. Ja, ja jestem zwolennikiem, nigdy nie będę, tak jak pisałem, nigdy nie będę kibicował Jewowi. a gość jest mistrzem świata, Bez, był, tak? Wygrał, no, ale, ale nie to nie chodzi nie o to, to żebyś kibicował. Żeby... Nie można powiedzieć, nie że Bałkit z całym fartem. Nie o to chodzi. No, fartem, nie no, no, rozumiem. No, chodzi nam o to, żeby nie odmarzyć. On na pewno nie wygrał, fal, ale trudno powiedzieć, żeby on był bokserem. Żaden bokser, który ogląda jego walczącego nie powie, że jest to bokser. Bo on nie pracuje na nogach, bo on nie umie wyprowadzić prawidłowo ciosu. On nigdy nie, nie walczył. Nie pracuje, bo nie musi. Bo nie musi. tak. No właśnie. No. No. No, no, ale, no dobrze, ale, ale, ale taki jest no. ten sport. Po prostu takie są reguły tego sportu nie. i taki jest ten no, sport. Nie, no tak, znaczy, no tak, no tak. Reguły, reguły tego regalaty. sportu nie są na tym, żeby ładnie przybierać nóżkami, tylko tak. żeby tak. wygrać walkę. No, Niech sobie i, no, ale, no ale co by się on nie mówił o Wałujewie, to ja nigdy nie przyznam to, że on jest bokserem. No. Bokserem to był Dariusz tak. Michalczewski. Albo w... Trochę w innej wadze Nieistotne no, Ale on Jeżeli wszerz. chodzi o poruszanie się na ringu dość no. bo, bo, bo. Jakby wałuje ważył 65 kg albo 68 to byłby ślusarzem <śled> Bo, niby, no bo na ringu zabiłby go pierwszy, lepszy no łachmy, to nie nie tak prawdopodobnie te, łącznie ze mną nie, nie jakby ważył 60 kilo, to myślę, że miałbyś szansę z tym, z tym powalczyć nie, no, to to ja, to, że... ja widziałem takiego no. 60-kilowego boksera no, nie, no ale Wałuje nie jest bokserem, ty widziałeś boksera choć ja muszę wam powiedzieć, to będzie taka anegdota też w zasadzie sportowa, mam wujka no to bardzo bardzo sportowa, który waży właśnie około 60 kilku kilogramów. No może teraz już waży trochę więcej. Jest malutki, drobniutki i w latach 70. razem z moim ojcem, bo to jest brat cioteczny mojego ojca, chodzi po warszawskich knajpach, w tych złotych czasach co tam właśnie Maklakiewicz, Chimilzbach chodzi po knajpach, oni tam wszyscy znali i mój ojciec, który był dosyć postawny, wystawiał mojego wujka i mówił tak, kto go pokona na rękę ustawiamy ustawiamy wódkę. Ja tak miałem zawsze z Szymonem. Tak. I nigdy <śmiech> się wódki nie Ponieważ y, y, mój wujek y, był jednym z pierwszych ludzi w Polsce, który tam wykonywał jakieś bardzo trudne y, ewolucje y, na jak to się nazywa? Na kółkach. Na, na kółkach, tak? Czyli gimnastyka, gimnastyka. O, tak, gimnastyka, więc. Generalnie. Miał bułę pewnie jak tak. u piekarni tak. no. więc On po prostu tych ludzi Przerzucał przez stół. Dzisiaj mając sześćdziesiąt kilka lat Po prostu robi tam po 50 pompek na jednym ręku Także to jest ręce. Myślałem, że anegdota tak, będzie polegała na, na tym Że po prostu ręka mu się nie zginęła no. I... No. Ale, już... Już, ale żadną ze stron Więc zawsze był remis W czasie wojny ja tak, mu rękę A w ogóle to już, chciałem już dać spokój tej Chelsea no, Oczywiście ja uznaję ich zwycięstwo bo... I nie mam, nie mam także Właśnie z tym obrażony Ja próbuję delikatny a sposób zmienić temat. Bo tutaj no. Jest. No dla, a ja, ja bym chciał to raczej tak o grubą kreską. bo no co? Ja może, ja może, Chcia, Chcielibyście oglądać jeszcze raz an, ten. Anegdotką komandancką. Tak, ja dla mnie film był bardzo emocjonujący. <laughs> znaczy, ja z przyjemnością nie był, on mnie był dobry ale bardzo był Bardzo ładna bania. O bania przepiękna. O. Która? O. No, drogby. Drogby. Aha, Fenomenalna. Tak, tak, tak. A poza tym ja wbrew wszystkiemu cieszę się ze zwycięstwa futbolu angielskiego. Tak to trudno Jak powiedzieć, że Chelsea było? to jest futbol angielski z jakiejkolwiek o, o, tak, o, tak, Jedynie Maszningham no, tak. angielski. I, ile, ilu Anglików było na Murawie w tym meczu? I Bradford City Ilu Anglików było w tym meczu na Murawie? A ty, A ty co, co, Z Tomaszewskim ta... do jednej drużyny się zapisałeś? Nie. Nie, A, gdzie, gdzie, gdzie oni grali angielski futbol? Oni w ogóle w piłkę nie grali I nie było tam Anglików No to gdzie to jest, to jest angielska drużyna tylko dlatego, że jest w Londynie? Nie, przyjechali z było. No. no kto był? Nie było Terego, bo się sam wyeliminował, był Lampard. Yy, no i był. No, ale byłby, byłby, byłby no, czas i był, byłby Cahill no. gdyby się też nie wyeliminował. Tak. No. no to jest, to był jeden. No. no to był jeden Anglik. Czyli lepiej niż kiedyś, bo kiedyś nie było w ogóle żadnego. A to jest bardzo ciekawa definicja futbolu z danego kraju. Tak. No tak, bo z drużyny grają w określonym stylu, albo nie. No, futbol angielski. Znaczy, ja wiem, to że, Manchester United. Że, że, że dla Ciebie Chelsea nie gra w żadnym stylu, tylko fartem wygrzewa A w Anglii na przykład twierdzą zupełnie inaczej, że Manchester United w ogóle nie gra Angielski. Liverpool w gra angielski futbol No na to pewno już się nie Chelsea znaczy, Prędzej zgodzę, że Liverpool jest bardziej angielski niż Manchester United no, na pewno Ale żeby Chelsea grało na przykład angielski Chelsea, Chelsea od zawsze była taka najmniej angielska generalnie. No tak to Już, już od, od czasów Hulita i Wialiego yy, oni no. tacy byli naj, najmniej angielscy, tak tacy bardziej włoscy No ale nie da się powiedzieć, że w finale oni byli bardziej angielscy niż, niż Bayern. To niż, niż no prawda. Ja Bayern też jest taki mało niemiecki, jak na, niemiecki, jak na, niemiecki, jak na niemieckie drużyny. Niemiec. To w ogóle. może się że że już trochę traci. Nie, no, nie, no są różne drużyny po prostu i zawsze tak było. No, żeby było ciekawie. No i w latach 70., -tych, 60., -tych, 80. -tych były drużyny, które grały w stylu holenderskim na przykład w różnych ligach i na przykład Barcelona była uważana długo za taki zespół, nie bez Kozery zresztą i do tej pory no, do grano, do teraz, to teraz to już kolejny. się mówi o stylu Barcelony Real Madrid grał w stylu niemieckim na przykład w latach 70 wtedy kiedy występowali tam Niemcy okay. i wtedy kiedy wszystko było podporządkowane wynikowi mówiło się o tym, że to jest drużyna grająca w stylu niemieckim, byli porównywani do Hamburga, który był na początku lat 80 szczytem niemieckiego, niemieckiej finezji z Horstem Chrubeszem, takim samym bawarskiej bardzo, fantazji. Jak, no, no wiesz, hamburska fantazja to jest jeszcze gorsza niż bawarska. To jest jednak jak golonka do, do, do, do Wursta, z, takiego prostego. Z włosami, tak? Jak golonka hamburger nawet. Nie, także, także, to nie jest tak, wiesz, no, to są różne kluby nawet w Polsce, które można powiedzieć, że grają w różnym stylu. Chociaż teraz nie, czy najczęściej grają, najczęściej, to jest Ale to ciekawe to, bo, ale, to, ale to... kluby w Polsce potrafią grać w różnym stylu ten sam klub w tym samym meczu. W wielu stylach. W wielu stylu, w wielu stylu, ta, to jest rozpatrzyliśmy porozumienia między sobą. ja uważam, że to jest zawsze tylko kopanie się w czołów. Nie, ale były drużyny, ale były drużyny. Na ta, przykład każdy zawodnik grał. Na przykład widzę w w latach 80 to była drużyna, która grała w stylu angielskim bardzo fajnym, a jeszcze do tego mieli trochę więcej finezji, tak? Grali do tego stopnia w stylu angielskim, że, że potrafili pokonać Liverpool. Liverpool. Byli lepsi niż mistrza, mistrz Anglii. Tak, to prawda. Znaczy, ja tylko tak. chciałem powiedzieć, bo nie chciałem wywołać tak głębokiej dyskusji <laughs> na temat narodowości, stylów i charakterów i tego typu rzeczy. No, chciałem powiedzieć tylko tyle, że mnie bardzo cieszy taka rzecz, że nie ma w piłce nożnej to trywialne będzie, co powiem rzeczy, które są z gruntu pewne i określone. Mówiliśmy o tym, że Liga Angielska no się tym nie liczy, w futbolu że wita, wszyscy że na pewno można go odpadną, oglądać. że Barcelona wiekła? w zasadzie już wygrała tą Ligę No mistrzu. nie, przecież miała grać w finale z Realem. No tak, no miała grać w finale z I tam z miała ale na to też ja bym pieniędzy nie postawił, że bardzo na w jednym meczu pokona Real akurat no I eee, przy w de przy do ostatnim, ostatnim derby tak, byś tak, tak postawił nie patrząc na właśnie na ostatnie derby i na ilość zwycięstw e, Barcelony nad Realem to można no, by powiedzieć, że ale real, ja, mogę ja, nie wiadomo, ja, ja szczerze nienawidzić wytam. Jose Mourinho ale na pewno wiem jedno, to jest chłop który wyciąga wnioski z poprzednich porażek i y, pokazał, pokazał to znaczy, już piękny sposób wyciągnął. do ostatniego Grand Derby w życiu byś nie powiedział takiego słowa mówiłeś coś zupełnie odwrotnego, mówiłeś coś zupełnie Zupełnie odwrotnego. Bo Mówiłeś, bo że bo to powiem, jest człowiek, to do... który w ogóle nie reaguje na to, co jest A, na boisku, nie przygotowuje no się ty... do meczu, gra bo, za każdym razem tak samo to... i wymyśla jakąś jest powiedziałem, powiedziałem to po meczu y, grudniowym, kiedy... O. Chciałem powiedzieć, że wróciliśmy do starych, dobrych czasów, o, ponieważ... Kiedy... Ty Masz romani... romani... ma karteczkę. Powiedziałem no, to... No. Chcę, chcę to powiedzieć, bo cytujecie mnie teraz, po meczu grudniowym, kiedy nie wyciągnął żadnych właśnie wniosków z porażek z porażek, które miały miejsce w sierpniu w poprzednich meczach Grand Derby. No też ja tak, myślę, że też wniosek tak, no. jest jeden, że słuchał podcastu i wreszcie, tak jest. Zareagował. I wreszcie zareagował. Tak, gdzie tak. ja już mogę? Proszę, no, chciałem tę tak. całą dyskusję... A czym patrzysz Uciąć? na mnie? słuchaj delegata. Nie, bo mam taką opowieść o, o tym, jak, o taką kombatancką trochę, emerycką. O, ten, o, o, o, o, ale, o, ale nie ze zbawidu, <śmiech> mam nadzieję. Redaktor Hermes zamienia się w słuch. <śmiech> tak, tak, tak, bo jadąc samochodem, przedwczoraj chyba w jakimś... Zaczyna się emerycko. <śmiech> rozgłośni radiowych słyszałem wywiad ze Stoiką Stanisławem, takim polskim pie pieśniarzem i między innymi na sport zeszło. I tam się jego redaktor właśnie pytał i Sojka mówił, że on no, tam... Sportowo je kaczuszkę. Znaczy nie, nie, że lubi właśnie, że na rowerze jeździ, że szkolarstwo lubi oglądać i tam no, jakieś jeszcze wymieniał różne dyscypliny, no ale w końcu padło pytanie, że euro jak piłka nożna. I pan, pa, pan Stanisław na no, to mówi, że a tak, tak, piłką też do pewnego czasu się interesowałem, tak? Tak jak Lubański grał w Gliwicach. To... <laughs> No to rzeczywiście, to zamierz się Lubański poszedł grać do zabrza. A on muszę jeszcze lat wtedy, Jak poszedł do zabrza. Jak poszedł pierwszy, oczywiście. Czyli skończył miał w ogóle. w Gliwicach z ciocią na komunii u brata. Po prostu w Gliwicach grał tam jak śmer pod, pod tym familiokiem. Czyli Sojka miał jakieś lat pięć. No, nie Sojka może, może, może pamiętać na takie czasy. No nie, no, nie później, później żebyś wspominał jak. Tak, no bo nie, no może pamiętać, może. Pamiętać. Lubański. No, lecz później no, wspominał może. czas, jak Lubański wracał do no, tych Gliwic, bo, bo tam. Bo, chyba się urodził w Gliwicach w ogóle, jak Czy tam Gliwicach to musi jakaś dobra woda w planie pływać, bo tam teraz Podolski się urodził ostatnio. No, najlepszy. Ostatnio. Osta, ostatnio. ostatnio. No, Czorej, no, jeżeli mówimy o takich krokach milowych jak urodziny Lubańskiego, to urodziny Polańskiego, Podolskiego były ostatnio. Polańskiego, Polańskiego to tak, trochę. To bo, to, mówię o tym Polańskim Eugenie. Też te, te z Gliwic. Oj, myślałem, Ojgen. Że o Czyli tam dobra woda. Pływa. Dobra woda. Ale ja bym jej nie pisał tak. Co więcej, nawet Janiszewski śpiewał o Ogliwica. Ale to w ogóle generalnie południe Polski jest chyba takie piłkarzogenne, jeśli nie żyje no, takiego tak. stwierdzenia. Dzisiaj analizowałem sobie skład e, polskiej Śląsk reprezentacji bardziej. Niemiec i wyszło ci, że jest w ogóle bardzo dużo chłopaków ze Śląsk. E, analizowałem skład reprezentacji Polski z 1938 roku. No bo dzisiaj, jak e, już wspomniałem tutaj redaktorowi no, Kowalczukowi, dzisiaj tak? mamy tak? rocznicę meczu z Brazylią. I odbył się nawet świata. taki młodzież, młodzież się odgrywała gdzieś. I... Tak, Ta, mecz z, mecz Bazylian. z, Bazylian. Mecz z Tymianek rozegrał. Tymianek <grym> to ja Janek, Tymieszek to ja Leszek. I w składzie polskiej reprezentacji dominowali właśnie zawodnicy z południa Polski, którzy Grali. nomen fenomen również byli z pochodzenia Niemcami. I tak zastanawiam się, co na to Jan Wspomniany, było dużo. O, znaczy, bo o, to była taka fala, generalnie ja taka fala, że jedyna polska drużyna, nie wiem czy, czy, czy słuchacze nasi wiedzą, jaka pokonała w ogóle w meczu o, o punkty czy o cokolwiek drużynę Bayernu Monachium, czyli drużynę, która jest tak druga, że nawet gdyby <grym> że nawet gdyby był gdyby był plebiscyt na to jak no ale kto, jak to, druga może być kto, drużyna, kto to, by dru baję. Tak, to wygrałby Bayern. to wygrałby Bayern. Nie, to, to, to baje zajęłby, by drugi. To drugie, drugie miejsce. <grym> Także jedy, to jedyną polską drużyną, jaka pokonała drużynę Bayernu, była drużyna ruchu Hajduki Wielkie, czyli ruchu Chorzów i było to w roku bodajże 32 albo 34, już teraz nie pamiętam, bo to dawno było. właśnie nie I właśnie z tamtej ja drużyny, <grym> która, która w większości składała się jednak z Polaków, dlatego że piłkarze, którzy tworzyli ruch Chorzów, to byli ludzie bardzo mocno związani z walką o po Polski Śląsk w plebiscytach śląskich. I i to oni właśnie stali się takim początkiem śląskiego, śląskiego futbolu, takiego związanego z mniejszymi klubami, które później dostarcza no i w ogóle była rywalizacja między śląskimi klubami, rywalizacja, niemi, rywalizacja między śląskimi klubami niemieckimi, takimi bardziej niemieckimi i tymi polskimi. No i tam rzeczywiście, no na przykład Ernest Wilimowski, czyli ten, który właśnie w 1938 strzelił te 5 goli, cztery, cztery, cztery, cztery, cztery gole, Leonidas tam strzelił Cześć. trzy gole z kolei, hmm. legenda brazylijskiego futbolu, a Wilimowski gdyby... Z takim imieniem to nie problem. A kto strzelił piątego dla Polski? Zawodnik Warty Poznań. To tyle ja pamięta. Pamiętałem, skarnego na pewno. Skarnego i to był pierwszy gol dla on reprezentacji. Na Szervke. S nazwisko. Szervke. Szervke, tak. Też bardzo polskie tak. nazwisko. Ale ten dla odmiany... Ale Willim, tak. tak, ale Wilimowski na przykład to w ogóle po polsku mówił gorzej niż Polański. I, i, no, ci, ci, ci, ci, ci co czytałem relacje na ten temat, jaką się po polsku wyrażał, to on generalnie bardziej mówił po niemiecku, więc później... jeden w tamtych, w, tamtych, w reprezentacji Trzeciej tak. Rzeszy bo trafił do takiej drużyny i podpisał Volkslistę i wylądował w Niemczech i grał dla reprezentacji Niemiec i strzelał dla niej gole. nie była niczym dziwnym później dla tych, którzy go znali ze Śląska. A ja przyznam, tej... że chyba nie musiał nawet Volkslisty podpisywać, bo tamte tereny zostały uznane jako tereny niemieckie. Niemiec. Tak, to nie było, Więc nie było no, no, ale... ale generalnie ale... faktem jest, że faktycznie występował w drużynie III Rzeszy, bo to tak to trzeba nazwać. Tak. No tak, była taka reprezentacja z pięknym, z pięknym takim gapą y, czarną na piersiach. Sebastian grał w takiej kokulce. Nie jestem aż tak stary. No. <toletriszy> tak Wiesz, ale się... grał. Ale grał no, Widziałem no, nie, zdjęcia. Ja, nie mogę zaprzeczyć. Ja, ja tylko chciałem powiedzieć, że po prostu Rako legionista. <toletriszy> w walki z nazizmem klub wojskowy, tak. Tradycje zobowiązuje. Ze miar. Tak. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że my po prostu zapominamy w tym momencie, i to warto by przypominać tego typu tradycja, propos nawet tych e, dzisiejszych e, dziwnych e, historii rozmów na temat farbowanych listów i. i no, zadanie pytania. Na, oglądałem na żywo jest, tą konferencję no. prasową. I jak niemiecka dziennikarka mówi: ja, pyta się Kuby Właścikowskiego, <śmiech> jak się czuje jako farbowany list, to <śmiech> już się to, wszystko jej pomyliło. To no, pom po no. wszystko jej się pomyliło, że no, no, własne, Nie, no, a, to jest ten temat jeszcze też poruszymy. Bo ja jeszcze inny temat. Chciałbym skończyć powiedzieć tylko to, że zapominamy o tym, że przed wojną Polska była krajem, który nie był jednorodny etnicznie. To po pierwsze, a po drugie byliśmy po ponad 100 latach zaborów i w tym momencie Polakiem czuł się ten, kto się określał jako Polak. Polakiem. W, w repre... i tak jest, pierwszej reprezentacji tak Polski, Polski grali Rosjanie. I tak jak teraz, dokładnie. Grali z przyczyn, ale... Tak. ale to nie jest istotne, są przyczyny. Nie, ale to jest... własne, że... teraz, teraz to ja myślę, że to się bierze jeszcze z znaczy czegoś my... innego. Znaczy te, te, teraz to się bierze z takiej po prostu ogólnoeuropejskiej tendencji, bo nie, nie, to się bierze. Generalnie, że jakby państwa narodowe oczywiście nadal funkcjonują, ale ta narodowość przez całą Unię Europejską i tak dalej, i tak dalej. Nie no przede wszystkim znaczy, przed ten ten ten Moment, moment, moment nacjonalizacji życia narodowego. Czy mam nadzieję, że robi się i, tak, i państw, jak tak było dalej. wcześniej przed XIX wiekiem? Tak, czyli... tak. Zaczyna, zaczyna, zaczyna wracać do tych do takiej, takiej nie, no, mi międzykulturowości. Wiadomo, to... że sport jeszcze, jeszcze jest taki, który, który jakby podsyca te narodowe historie, ale to już nie jest na zasadzie takiej, że ktoś musi być na przykład z urodzenia pola. Z ojca i matki Polaka. Nie, No, ale to już rozmawialiśmy. No, jakby się dalej, tak dalej. No, to się teraz... po prostu zmienia. No, teraz już to już jest kwestia wyboru. Dobra, trzeci raz to powtarzam. <śmary> ja już nie wiem, co chciałem powiedzieć. <śmary> razy, Widać już cztery razy. Zauważymy. Zaczynamy. Redaktor, ma, się nie nie udało się. Prosimy, na to, teraz. Nie, już, to już, nie, nie już nic nie chcesz powiedzieć. No, <śmary> <śmary> nie, no bo to już rozmawialiśmy to... kiedyś, że to się bierze stąd, że coraz ja? więcej ludzi na świecie nie jest jednolicie, jakby. No to, że, to, że w Niemczech mieszka wielu Turków na przykład, no to wiadomo, że tam powstają rodziny mieszane, i takie dziecko ma jakiś wybór. No musi wybrać. No, może jest... grać albo dla Niemców, albo dla penstansów. Dla, dla no, I to się, bardziej, to się coraz bardziej miesza i tych, tych ludzi, którzy mają nawet, nie wiem, czterech dziadków, każdy z innego no, kraju. Kevin I, Kurali i... miał sześć paszportów. No. Dokładnie. A dopóki był jeden, to im się tego nie czepiał. No, ale... No, ale to też jest trochę w jakiś sposób zbliżone do tego, co było w tamtym okresie, o którym mówimy, kiedy Polska no, tak, ponownie no, tak, się pojawiła. No, no, kim mniej... się czujesz, to tak naprawdę w tej reprezentacji grasz, a nieważne sześć. jaki paszport masz w kieszeni. I też nie pamiętamy tego, że na przykład w wojsku polskim, nie wiem, w czasie wojny 20 roku i nawet później były ogromne konflikty, które wynikały z tego, że ci oficerowie byli z armii carskiej, ci oficerowie byli z armii austriackiej. W zasadzie nie było oficerów z armii polskiej, bo skąd mieli no, no, być? Dokładnie, tak. więc, no dokładnie, tak, więc, więc były, były potworne konflikty. Jak to skąd? Z Niemiec? Z Prus? i my w ogóle tego nie, nie pamiętamy a to rozważają na przykład losy potem Polaków w czasie II wojny światowej tego w jaki sposób oni się odnajdywali no, trzeba pamiętać o tym, że to była zupełnie inna rzeczywistość, bo my nakładamy kalki takiej rzeczywistości jednorodnej jedno, z lat tak, tak. Tak, 90 mhm. 80 bo nie mówię z teraz, no, nie, no, teraz myślę, się znowu że, zaczyna to zmieniać. Myślę, myślę, że każdy, kto ma trochę oleju w głowie, no, otwart, otwarte no. oczy, to już 10 lat temu, czy 15 lat temu zauważył, że to się trochę zmienia. No. Znaczy, ja nie trzeba wiem, być bo, takim debilem, ale, jak to ma wszystkich, tak, żeby ale, tego ale nie widzieć. Jest, jest ale tak jak chłopaki mówią całkiem słusznie, no i weźcie pod uwagę, że mistrzem, zanim zostały zalegalizowane generalnie i, i zorganizowane przez związki Ro, rozgrywano na przykład Mistrzostwa Łodzi i drużyna mistrzostka, Łodzi była drużyna Newcastle Łódź składająca się z Anglików e, grały tam drużyny rosyjskie, niemieckie żydowskie, polskie, angielskie rosyjskie no no i rosyjskie, tak, no, wiadomo. I grały, grały z różne, poskładane z różnych ludzi, różnych nacji, ale drużyny również jednorodne narodowo i tworzyły ligi amatorskie, nieamatorskie. Tak samo było w Warszawie, gdzie było kilka drużyn żydowskich, gdzie były drużyny, gdzie były drużyny. Druży kluby były całe. No, no tak, tak, no, tak, tak z no i tak było no. I, i, i, tutaj, i w zasadzie tym to okay. powinniśmy się raczej szczycić, szczycić, tak, tak. Że, że mieliśmy tak wielonarodowy naród który potrafił kolejny koefycyc... wielonarodowy naród <laughs> wielonarodowy, tak. który znaczy, potrafił przed twoim... no byłeś... okej okay, dobra nie... no było także było tak było tak, że... Widzę do że następnego było tematu, tak że kibice poloni no, na przykład by... słynący wtedy z tego że właśnie byli, była to drużyna mocno endecka, oprócz tego związana bardziej y, też y, trochę, trochę robotnicza bardziej niż później za, za, za taką no. zaczęła uchodzić no i to była znana tradycja wśród kibiców Polonii Zresztą chodziło się kibice Polonii tudzież kibice wcześniej Korony, która później związała się w 1922 roku z warszawską Legią chodzili po prostu lać yy, yy, drużyny, drużyny żydowskie mało tego Korona Warszawa odmówiła w ogóle rozgrywania meczów z drużynami żydowskimi, tak, przez tak. bardzo długi czas w ogóle nie rozgrywała spotkań z drużynami żydowskimi w lidze, musiała zacząć dlatego, że groził jej spadek, bo, bo miała walkowera za walkowerem po prostu no i sport wyjaśnił tutaj sytuację. A później się trochę wszystko pozmieniało, no wiadomo. Wojna przyszła, wywróciła wszystko zaorała. do góry. Ja chciałem, <śmiech> tylko a propos tego, co powiedziałeś o tej dziennikarce, co się Błaszczyk Błaszczykowskiego zapytała, bo ona ona nie była Polką, tak? Mówiła Nienka. po polsku. No ale mówiła po polsku. No tak, ale wiesz, to, że Niemcy się, Niemcy się tam wszystko pomieszało... Na pewno mówię jestem, katastrofa. Jestem w, trakcie w no nie, ja też, że lepiej, po polsku. ale... Nie, nie, ja myślę... Ale dlaczego, dlaczego nagle, cztery dni przed euro, polski dziennikarz znajduje jakiś francuski wywiad... Sprzed dwóch lat? Tak. Wywiad, którego po francusku podobno jednoznacznie wynika, że Obraniak mówił o przeszłości, o swoich początkach reprezentacji i że tak. wiesz, to w ogóle nie ma żadnego, żadnego związku z teraźniejszością. On nagle postanawia to wywlec i zrobić, zrobić aferę. Znaczy ja chętnie odpowiem prostu... na twoje pytanie. Znaczy mi, mnie, przyszło, mnie przyszło tylko jedno takie... takie... No, że Obraniak się źle czuje w polskiej reprezentacji, że, się, że jest osamotniony, tak, że, że nie jest akceptowany i tak dalej. Że go nikt nie lubi w tej że go nikt nie reprezentacji. Lubi. To był tak. wywiad sprzed czterech lat, kiedy przed kilku, no, jak on o początkach, tak. o początkach znaczy ja powiem drużyny. tak, mieliśmy okazję oglądać Obraniaka na żywo i rozmawialiśmy z nim, robiliśmy z nim wywiad nie zauważyłem. No nie, tego, no bo tak. tego nikt nie zauważył poza tym, poza tym jeden dziennikarzem, jeden dziennikarze, który postanowił który postanowił, który postanowił stary stary. Stary. Stary. zaistnieć bo ale tak. to jest, no no jest odpowiedź, odpowiedź nie przyszło tylko jedno, tak ja nie wiem czy znacie kreskówkę pod którą kapitan bomba. Ja znam no, bo jestem chujem po prostu tak. <laughs> krótko przyszło mi do głowy tak? bardzo celnie, ale ja myślę, że nie, nie, nie, jest ja upraszam, prostu... nie upraszam nie, nie, nie, nie, to tak można ja zdecydować pana Żulo, ale to jest, to jest tak, że naprawdę trzeba być, trzeba być głupim, no to przełożyć się na, na ładniejszy, trzeba być głupim i mieć bardzo złe intencje. Można być też dywersantem, no, żeby, żeby, po ja, tak można A, być ja, dywersantem i robić takie rzeczy. Tak, no, ale, ale, ja ale ja myślę, że media niestety się karmią y, takimi właśnie. Z tego tak, żyją, ale, ale, z tego ale, żyją i dlatego takie coś powstało. No, no. Tak, ale zrobił, zrobił, jedną fajną rzecz, dlatego że w, w związku z tym na, na briefing dzisiejszy, tak zwany, czy ta, kolejne piękne polskie słowo, <laughs> ta, po prostu na konferencję prasową został. Został zaproszony tak. Ludowik obraniaki i na tej konferencji po, po prostu to usłyszeli wszyscy, to co, to co chcieli usłyszeć od wielu lat, czyli jego mówiącego po polsku więcej niż jedno słowo. Powiedział z Sześć. mocnym akcentem francuskim, jak to no, się post, post, że... ale postanowił, dał radę sklecić zdania. Dał radę sklecić zdania sam, nikt no, ale nie pisał jak niczego. pan czekał z nim wywiad, to cała rzecz polegała na tym, i zresztą oni o tym mówili, że on dużo rozumie po polsku, to, to a, ma kłopoty z mówieniem. No biorąc to, no, że on, on nie mieszka w Polsce, i, i sporo, więc jego jedyny kontakt, kontakt no. to, jest, to jest to, że on się uczy. tak? Miałem jakiegoś nauczyciela i się uczy polskiego, więc jak no na. No teraz na zgrupowaniu. Trzy lata nauki, no na, na zgrupowaniu to ile on jest? Dwa, trzy dni, raz na trzy miesiące. Więc, więc jak na tyle jego kontaktu z Polskim, to uważam, że mówi bardzo dobrze. Uważasz na to jeszcze, jak znaczy Polski można... jest prosty. Warto, warto, warto powiedzieć ja to, myślę, że kim najważniejsze... on się czuje, jeżeli czuje się Polakiem i to, i to na tym powinniśmy myślę poprzestać podsumowanie tego. Znaczy, chce grać dla reprezentacji, Oczywiście. robi to najlepiej jak potrafi i co zresztą widać w meczach. I robi to Ale, bo coraz lepiej. Bo nie pierwszy, i... nie, nie, nie, nie, nie rozkomentowaliśmy, się, znaczy że ja był zdecydowanie wybijającą znaczy, się postacią okay. znaczy, polskiej wątpię, reprezentacji. Wątpię, więc. żeby Obraniak, znaczy on się czuje tak naprawdę, on jest Francuzem polskiego pochodzenia. No. I ważne, że czuje się, że to polskie pochodzenie jest dla niego istotne i chce grać dla reprezentacji Polski. Bo I to jak wychodzi na boisko, to, to, to robi wszystko, żeby za zagrać grangie. najlepiej dla tej reprezentacji, dla której gra. I to U, Dla to mnie istotne. sprawa jest jasna. Jeżeli ktoś się źle czuje w jakiejś drużynie i nie chce dla niej grać, to nie jedzie 1800 kilometrów na zgrupowanie, nie zostawia małego dziecka i, i, i żony w hotelu, Też małej? w domu, w ma małej. nie zostawia ich samych po to, żeby siedzieć z bandą jakichś kretynów, którzy mówią w jakimś szeleszczącym, nie Rozumiałem dla niego języku, bo on se może doskonale w Bordeaux yy, yy, sobie radzi. Miał fajny sezon, piękne miasto nad morzem, dobre wino. On się nie musi tutaj tłuc na żaden turniej po to, żeby zbawiać dziesiątkę reprezentacji Polski. Olisa Debe jak nie chciał grać w reprezentacji, albo Roger jak nie chciał grać, to był wiecznie kontuzjowany. Jak nie plecy, to kostka, jak nie kostka, to kolano. I tak, i tak pół życia. No i wiem. Zwłaszcza, że gdyby, gdyby nie był akceptowany w tej reprezentacji, to by nie znajdował z nią wspólnego języka na boisku. Gdyby z nią nie znajdował wspólnego języka, to by prawdopodobnie nie Zresztą był mógł widać, widać, po tak strzelił Gola. I, i, no, no. Tam nie, nie ma tematu, no, mówię. Znaczy, no, to znaczy, widzieliśmy nie jeden tref, sobie Widzieliśmy, jak to wygląda. Jaka jest atmosfera, i, że jak jest atmosfera i, to, i widzieliśmy, to, jak, jak jest traktowana Natomiast Obrania, myślę, że to chodziło o to, żebyśmy tak, pilnie od, od mówi, tego no. przeszli do filmu, który zrobiło BBC o, o Polsce. O Wieszak. Nigdy nie powiedzieliśmy, że on miał pseudonim. Nie, wieszak. mówiliśmy o tym. Mówiliśmy? Tak, mówiliśmy o tym. Mhm, bo ma ramiona no. jak wieszak i rzeczywiście jak to powiedział to, że tak, tak, jak, jak, jak, jak się, przebieram jak się przebiera, że wieszak taki, trójkątny jest w ogóle sufoklates taki mały. Asterix. No <laughs> ale waleczny za to też jak Asterix. Myślałem, że chciałem przejść później do tematu tak. związanego z reportażem Dokładnie. Z BBC. Dokładnie. Ja byłem na konferencji narodować. takiej w Pałacu Kultury chwilę przed ukazaniem się tego reportażu, dotyczącej, dotyczącej, na którą mnie zaprosił zresztą co ciekawe, dziennikarz znany Michał Pol. Nie wiem dlaczego, a mnie akurat, bo... No, <śmiech> nie wiem dlaczego, znany. Nie wiem dlaczego akurat <śmiech> ja też tak nie rozumiem, dlaczego on nie jest znany. No, ale co zrobić? No. Znany, bo pracuje w gazecie wyborczej. No w dziennikarze z gazety wyborczej są zdani. albo z tego, że są marni, albo z tego, że... Znany czas... Albo że są z, że są z gazety <śmiech> to jest wyborczej. To albo... z tego, że jest marny, tak. No nie, ja tak nie uważam wcale, powiem ci. Tak. No nie, Czasami życie... powtarza... Czasami powtarzam. Dobrze, zostawmy redaktora. Redaktora tak, Pola. Z, z Pola bo, tak, skupmy się na tym, co było na, tym. na konferencji. No i tak posiedziałem, posłuchałem sobie, jak to panowie, którzy siedzą, siedzą i twierdzą, po obejrzeniu jakiegoś tam filmu o, o tym, jak to, jak to dziewczyny z, z, tam z Niemiec wymyśliły sobie, że pojadą rozegrać mecz jakiejś ligi regionalnej w ogóle w Berlinie, amatorki kompletne, że pojadą mecz zagrać w Afganistanie. I doprowadziły do tego, pojechały, rozegrały mecz w Afganistanie, zremisowały sobie 2-2, po raz pierwszy w ogóle z drużyną lokalną, rzeczywiście w warunkach koszmarnych, no ale fajna historia w ogóle o tym, że, że, że, że można coś takiego przeprowadzić i że, że nie wraca się w żadnej trumnie, a z Afganistanu obawiam się, że, że w, trumnie, w trumnie wrócić trochę łatwiej niż z Polski, szczególnie jak się jest białą kobietą, która chodzi po ulicy niekoniecznie zawsze, tak jakby, tak jakby panowie na miejscu sobie to wymyślili. No i generalnie konkluzja jest taka, że ten futbol tam, tam gdzie łączyć powinien to łączy, natomiast potem siedziałem byłem świadkiem takiej dyskusji, z której wynikało, że w Polsce nie ma rasizmu na trybunach, a trzy dni wcześniej byłem na meczu, na meczu Widzewa Łódź z Koroną Kielce, gdzie cały stadion, ponieważ kibice, kibice Korony mieli, mają protest i nie chodzi młyn na mecze, E, więc ta Trybuna Ultrasów jest pusta. Więc cały stadion, łącznie z sektorem rodzinnym, krzyczał cała Łódź Jude, Jude, Jude. Cały stadion, bez sektora. A to przyśpiewka narodziła się podczas meczu o dziwo z uks, z UKS Znaczy nie o dziwo, no ale dobra. No, no ale dobra. E, I normalnie dzieci, ojcowie w ogóle... L... Ja słyszę potem, że w Polsce nie ma, nie ma na trybunach rasizmu. Ja będąc co dwa tygodnie czasami częściej na, na, na trybunach najczęściej jednak Polonii Warszawa obserwuję to, co wywieszają kibice drużyn przyjezdnych. Często jestem na meczach w Kielcach. Bywam na meczach Legii. No i wystarczy mi to, co się dzieje w sektorach, jak sobie popatrzę na klatkę na Legii, co się wywiesza, jakie wywiesza się oprawy. Jasne, że to nie przekłada się na to, że Ktoś, kto przyjedzie z zagranicy w Polsce, będzie chodził pod, pod ścianami i bał się każdego kibica, bo, bo, bo nie będzie czegoś takiego. Bo nie ma czegoś takiego. No, bo nie. Znaczy nie ma się. Przyjść koszulce Polonii i przejść się przez dzielnicę. Nie chodzi mi o kibicowskich historii. Nie, no nie bije się w Polsce Murzynów, tak? Na no, ulicy. No. No, no. No. Znaczy istotne jest. No nie, to... no nie, no proszę cię, proszę cię, możemy jest możemy na jest lepiej niż było 20 lat temu. Jest... O nie niebo lepiej. Nie, no. znaczy, znaczy, rach... nie, można, nie można się zgodzić z twierdzeniem dziennikarzy, którzy się oburzyli po tym materiale, że jest to całkowicie nieprawda i że w Polsce takie zjawiska nie występują. Absolutnie ja się, to, się zgadzam, występują. że występują Wystarczy na każdym traków, stadionie, na łódź, na na każdym stadionie znaczy, polskim. Są, są tutaj jakby dwie rzeczy. Znaczy, pierwsza rzecz to jest przyzwolenie na pewnego rodzaju formę wyrażania emocji, która jest formą nie do przyjęcia gdziekolwiek na świecie. A no, ale niestety gdziekolwiek na świecie, ale, ale w w w wszędzie występuje, wszędzie występuje, to jest, ale nie w taki w sposób, no tak, w taki sposób, dokładnie w taki sposób na Realu Saragossa, na Realu Madryt masz faszystowskie flagi, których nikt nie usuwa, na Barcelonie tego u nas nie ma, na Barcelonie nie możesz wnieść flagi, innej niż klubowa, bo ci ją zarekwirują, dostaniesz zakaz stadionowy, ale na Saragosie, na Hetafe, jest to w każdej lidze, w każdej lidze na każdym stadionie jest to obecne, kibice Paris Saint Germain Zabijają się nawzajem, są ofiary śmiertelne więcej niż w Krakowie yy, yy, czy kiedyś f, w pojedynkach Krakowa ze Szczecinem. A to, co wyprawiają prawicowi kibice Paris Saint-Germain yy, z, z cmentarzami żydowskimi, no to można w, po prostu fotografować i puszczać codziennie w BBC. No już nie mówiąc o Rosji, Bałkanach, Turcji, w ogóle wschodzie czy tak. <grym> tak, Ukraina. No, mówimy, o, mówimy o tej niby bardziej cywilizowanej Europie. Natomiast wrzucanie to... nas do jednego worka w takim materiale, w którym z Ukrainą i pokazywanie, nie wiem, tłumu hajlujących Ukraińców. Ale i poczekaj, to o tym, było wrzucane że... w ten sposób, ponieważ jest to materiał, który nie jest o Polsce, to jest materiał o euro. Tak, ale jeżeli pokazuje A się Kambelowi tak że... tylko i wyłącznie takie materiały i żadnych innych, tak, i on ma tylko taki obraz polski, to jak on ma to skomentować? On to skomentuje w jedyny... On zobaczył ludzi z nożami, którzy zaraz cię pozabijają, jakąś bandę skinheadów, którzy hajlują, on jest dużym murzynem, pewnie by se z paroma poradził, ale ja na Ukrainie jak zobaczyłem chłopców w kominiarkach, którzy się pozdrawiają w słowiańskimi gestami przyjaźni, to miałem ochotę z baru wyjść i oni nawet w kominiarkach wódkę pili, Kiwicie na makiju odchylali kominiarkę, wlewali szklankę wódki a mieli no, dobrze, takie no, krzyże celtyckie że ja to jest, dokładnie, tak to jest dokładnie ale w Polsce no. masz takich samych y, pacjentów no, ja nie widziałem nigdzie skala zjawiska w Polsce jest, jest nieco mniejsza niż zupełnie Ukraina no aczkolwiek no. występuje tak jak w całej niestety Europie Mówię, podkreślam jeszcze raz, niestety, bo mnie to też przeraża, że coś takiego jest przyzwolenie i na stadionach i bym powiedział społeczne i kluby na to przyzwalają i kluby na to pozwalają, natomiast Natomiast materiał, materiał powinien mieć odpowiedni komentarz, że zjawisko y, rasizmu i, i, i właśnie takich zachowań dotyczy całej Europy, również dotyczy niestety Polski i Ukrainy. Natomiast przedstawione, to tak mi, tak, tak mi skończy, hmm, przedstawione w ten sposób zostało odebrane, że cała Europa jest super tam uporaliśmy się z tego typu problemem, natomiast zobaczcie, czym ryzykujecie jadąc do Polski i na Ukrainę. Dlatego I wydaje czy, się miliardy mnie, dolarów na kampanii wykopmy rasizm ze stadionu. Mnie pierwsze, tak jest, mnie pierwsze, pierwsze, tak pierwsze co mi się skojarzyło po tym, jak to, bo to angielska telewizja jakby nie było, zrobiła, to takie pytanie zadać, dlaczego nie ma w kadrze Rio Ferdinanda e, no angielskiej? Takie proste pytanie. I, i, I, I nie opowiada się o rasizmie w reprezentacji Anglii, o tym, co, jest, o konflikcie z Johnem. To jest, to, jest, to, jest znaczy, ty, kład... to jest prosta odpowiedź, bo nie chodzi o pojedyncze wyskoki piłkarzy, tylko o ogólne... Ale tendy... u... Nas Dobrze, ja ale takich rzeczy nie ma. Dobrze, ale Na... Jeśli, Na... Jeśli, Na... Jeśli, jeśli, to piłkarz, jeśli piłkarz kapitan prezentacji Anglii ma problemy przez to, tak, że tak. brata swojego kolegi ze środka defensywy z, z Kadry, jakoś tam wyzywa w trakcie meczu, no to o czym my rozmawiamy? No, gdzie, tak. gdzie, gdzie, gdzie kibic, a gdzie piłkarz? Poza tym można by to na stanę się teraz adwokatem diabła, co by było, gdyby byli, na przykład chociaż był, mieliśmy jednego czarnego gracza w polskiej reprezentacji, tak, ale... No, no i był no, na rękach. Aczkolwiek to, co go spotykało czasami na trybunach, no, Ale na ligowych meczach. Na, na ligowych meczach było też karygodne. Tak? Nie, no nie bo to tak, tak, no, ale to, to jest tak samo, wiesz. jak w rzucano bananami. Oczywiście, oczywiście. To jest oczywiste, no po prostu... Z tym zjawiskiem. To, to, to, to jest na takiej zasadzie, że, że na stadionach to cały czas funkcjonuje i funkcjonuje we wszystkich ligach europejskich i od tego się nie no ucieknie. To nie ma szansy. To, to, to Co więcej, to na, ulicach, na, ulicach, na ulicach zazwyczaj jest o niebo lepiej, w każdym tych państw. Mhm. To jest na zasadzie takiej, że to życie stadionowe, które jest bardzo rasistowskie, bardzo antysemickie, bardzo w ogóle wszędzie. Zwłaszcza w piłce klubowej. Tak, tak? Tak, Pamiętajmy, tak. że to też dotyczy piłki klubowej przede wszystkim. Oczywiście, bo tak są tak. potrzebne jasne podziały. Musimy się jakoś podzielić. Tak jak My Bobel jesteśmy to kto tacy, nie skacze, To jest tacy. Żyd i tak. tak dalej, i tak dalej. Tak. To jest na takiej zasadzie. No, jeżeli to funkcjonuje, no nie chodziło o to, że tak jest Żyd, tylko że jest za Jaksu. No, no. W dużym skrócie. Tak? No dobra, no, ale no. No, kliknięte zostało no, w ten sposób. Bo tak no. się krzyczy, i Jaksu. No dobrze, wyobraź sobie w takim razie, że u nas krzyczyli tak na legi w Poznaniu, wyobraź sobie, że krzyknęłyby, tak, to nie... Jeżeli ale widzę, wi ale, polski ale, i, ale ale to, to nie cię, jest polski to nie że to nie jest Żyd. No, Wisły, no, masakra, ale, no jaka masakra? Piłkarze Wisły krzyczeli zawsze nad wami, na zawsze na nad Europa, Żydami. No. No. Tak, ale Ernest mówi w kontekście fej. tego, że co by było, gdyby ktoś powiedział, że w kontekście reprezentacji narodowej. E, no tak zrozumiałem, tak? Co tak, innego tak, jest piłka tak. y, klubowa, co nie no, innego ale narodowa. Ale co innego, ale i co on... rzecz ale zupełnie on... wygląda na ulicach. No. Mm -hmm. Na ulicach u nas, jak przejdziesz u, ulicą z centrum miasta, nikt nie dostanie dlatego w borde, że jest Żydem, czy dlatego, że jest czarny, czy dlatego, że jest Rosjaninem i Niemcem i tak, tak. dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak no pójdzie to się na mecz dalej. ligowy, no to już no może być różnie. I będzie, ale... miał, I będzie miał na przykład Jarmułkę na głowie. No, na meczu, na meczu ligowym istnieje, ja bym się nie odważył pójść z Jarmułką na mecz ligowy. A jest to na wszystkie, na, wszystkie, na, wszystkie, na, wszystkie, na wszystkie trybuny. Na niektóre no, trybun bym poszedł. No i właśnie dlatego to jest... Na niektóre bym to, to to, to nie nie tak? Na Żyletę bo... bym nie poszedł, na, każdy, na, nie wiem, na, na Młyn Kielecki też bym nie poszedł. Ale obawiam się, że również idąc na mecz ligowy w Paryżu czy, czy gdziekolwiek indziej w Jarmułce też bym nie miał, poszedł. Ma, miałbyś ten sam W Marsylii nie doszedłbyś problem. do stadionu. No, tak. no właśnie właśnie o to mi chodzi. No, więc, no, więc wiesz, to jest, a na ta, ulicy ta, ta, to wygląda zupełnie pewnie inaczej. Na ulicy to jednak wygląda gorzej niż w Warszawie. tam na ulicy dwa dni przed meczem to raczej lepiej nie, nie, no, nie spotykać się. Co się, dzieje, co się i... dzieje na derby Glasgow, no to no, chyba właśnie każdy mówię, z nas no, wie. Tak. I, I przed, i po. Znaczy, ja bym i... chciał tutaj oddzielić dwie rzeczy. Jedna sprawa to jest to, że faktycznie ten dokument BBC był marny. To marny. był po prostu nie, no, to marny. Było tak to samo jest... jak e, rozmawialiśmy przed chwilą o tej historii z Obraniakiem. To był dokument to jest dokładnie źle, to, to tak, his, ta sama to historia. Szkoda... Ktoś zrobił sobie sensację. Przedstawienie szanio. wszystkiego tak. z jednej strony, no, czyli jakby no muszę, w moim wieku żona przynosi niebieskie tabletki to trzeba czyli co, kończymy podcast? nie, nie, to jakąś pół godziny, czemu czterdzień tą to dojdzie do biegu tam, gdzie trzeba jeszcze trochę potrwa Spokojnie, spokojnie, mamy czas panowie. Mamy czas. Tak, to był. A, poczekaj, a tu jeszcze a propos. Bo zareagowały na to dwie osoby na ten dokument. No, ale poczekaj, dwóch, żeby... dwóch trenerów zareagowało na ten dokument na świecie. Arsene Wenger, który był w Warszawie i widział stadion Legii w, w, wtedy, kiedy otwi otwierano go, gdzie była doskonała atmosfera. Ja, ja, się, ja nawet jako kibic drużyny z tego samego miasta innej, świetnie się bawiłem. Inna sprawa, że spożywałem wódkę z Leszkiem Piszem, <śmiech> więc miałem prawo się świetnie bawić. Były dopalacze. Ale, ale, był, ale, był, nie, ale była świetna atmosfera i Wenger był w szoku. A drugi to był też trener drużyny, która była w Polsce na meczu. Guardiola się nazywa i powiedział, że on był ze swoją drużyną w Krakowie na meczu. I takiego dopingu to on sobie życzy w każdym meczu. I on się nie czuł nigdzie niebezpiecznie, a z drużyną Barcelony wyszedł na spacer wzdłuż Wisły pod Zamek Królewski i absolutnie nie czuł się. A jest no to jest tak samo jak Anglicy, Anglicy a podziwiali sposób kibicowania nie, kibiców ten, ten, ten, Lecha i ja zaczęli go naśladować. Chyba, tak? I też tak. mówili, że właśnie bardzo kulturalny doping przyjechał z Polski i, i mówiło się o tym, że przyjechało kilka tysięcy kibiców Lecha na mecz z Manchesterem City i w ogóle byli zachwyceni sposobem hmm. kibicowania. No, i, i, i to się no kosztuje. Nie nie no, bo, bo, bo nie my, ruch, my nie chyba nie, teraz sami sobie próbujemy udowodnić, ruch, ci, że w Polsce my, ciągle, nie ale nie, wiemy, moment, nie wiemy, nie jak jest, słuchacze, jak Odwołało się do tego dwóch trenerów, którzy w Polsce byli, po to, żeby. Ale Na Bo ten materiał BBC poszedł w głównym kanale telewizji hiszpańskiej na całą Hiszpanię również. To jest bardzo szkodliwy, zły film po prostu. Tylko, że ważne by było, żeby ten film nie został też z drugiej strony całkowicie zakrzyczany. Jako film, który całkowicie fałszuje obraz, bo jeżeli zakrzywdzimy taki prawda, film, nie, no to, to w, to, to w to tym momencie nic nie będzie się robiło z tym zjawiskiem, które on piętnował w Polsce i na Ukrainie, a dotyczy całej Europy. A my przyzwalamy na wiele rzeczy. No, gdzie się odwracają i nie widzą. Nie, oczywiście. Tak, tym. I, I tak naprawdę mnie, mnie osobiście, jako mieszkańca Warszawy, jako Polaka, nie interesuje, co jest gdzie indziej mnie interesuje to, żeby w moim kraju ktoś na takie rzeczy zwracał uwagę. I twierdzenie, że no dobrze, no okej, u nas się nie zwraca uwagi, ale na przykład w Anglii też się nie zwraca uwagi, nie, nie znam jej żadnym nie, nie, nie, argumentem, nie, nie, nie. to jest na uwagę? Nie, to w Stanach, na każdą rzecz, która się działa w Polsce, tak. można było odpowiedzieć, albo w Stanach biją Murzynów, albo tak, tak za komunę. Znaczy, no na więc pewno więc to... nie wolno zmieniać rzeczywiście dyskusji właśnie tak. w ten sposób. Więc, to na pewno. więc ja bym chciał, żebyśmy po prostu ten dokument był słabym dokumentem, jednostronnym, zrobionym tak. Na, na poziomie takiego tabloidu no tak, co ale jest... dotykał tematu, który ale jest ważnym ale tak, wios... dotykał tematu, który i jest tak, tam tak, ale nie, stawiona, nie był wyrażony to, wylażony, to, no bo to, to jest, tam nie było ani no. słowa kłamstwa w to, że tam, tego, że do komentarza dotyczącego no Polski są podłożone obrazki z Ukrainy. Nie, nie było nie, takiego. Był było wyraźne rozgraniczenie. Było. Pierwsza to połowa to filmu słabo o Polsce nie uważnie to... oglądałeś. tak. tak, tak, tak, tak, tak. Jedyny moment, który... I może którym... na szczęście, bo naprawdę tak. druga połowa filmu była znacznie tak, cięższego tak, kalibru i było wyraźnie A Merytorycznie jedyny moment, do którego mogę się przyczepić... skończyć. Jedyny moment, do którego mogę się przyczepić... To, jest, to, jest, to były obrazki z derby Krakowa. Kiedy nie było wyjaśnione, bo byli pokazani dwaj kibice czerwonych w czerwonych koszulkach z, z emblematami Menorę. z Dawida, z Menorą i tak dalej. I oni twierdzili, to byli kibice Widzewa, że oni tutaj się cieszą, bo pognębili Żydów. I to było pokazane jako przykład właśnie takiego zwierzęcego antysemityzmu, co jest kompletną bzdurą, bo powinno być wyjaśnione, że jest coś jak UD Gang, jeżeli tak. chodzi o Krakowie, że generalnie to jest po prostu dlatego, to jest historyczna jeden sprawa. To jest Oni, klubów mówili, w Europie, oni tak? mówili to, że my jesteśmy z polskiego klubu, a oni są z żydowskiego. A, czy kibice Widzewa, co ciekawe, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy. nie było wyjaśnione, klub że to jest po prostu historyczna prawda. Nie znają również to... historii swojego klubu, bo gdyby się przyjrzeli, to klub RTS Widzew został założony przez dwóch fabrykantów. tutaj widzew. Powiedziałeś Widzewa, a to nie, nie, Wisły. nie, nie. Powiedziałeś Widzewa, Aha. to jak przed... No ale a propos Widzewa, to jeszcze tak by się bo, bo, bo, to, bo, bo derby, bo... trudno, żeby były derby Krakowi i Widzewa. Jakiś <laughs> <laughs> alternatywny. jednym. <laughs> dalej, Europa. Ale a propos nie. Widzewa, to rzeczywiście, jak się popatrzy, kto założył klub i przy jakiej fabryce i do kogo należała, to y, ma on również historię żydowską. Bardzo ładną, zresztą ja... O Widzewie, to jeżeli o to chodzi, to większą tradycję żydowską ma ŁKS który jest klubem teraz na trybunach zarządzanym przez faszystów. No właśnie, to, właśnie, właśnie to, jest, to jest najciekawsze, że tak, jeżeli, chodzi, ten... jeżeli chodzi o założycieli, to było tak, że w bodajże to się w 4- nie nie nie, nie czy 5-osobowym składzie więcej było ludzi pochodzenia żydowskiego zakładających KKS niż Widzew. Ale to też pokazuje, jak słabo zorientowani są sami kibice. A poza tym, tak w kontekście tego, o czym my mówimy, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo wtedy bo jak obejrzysz Ziemi obiecano, to ci się wszystko wyjaśni. Tak jest. <laughs> ja była. No, Polaka, Niemca i Żyda. No. no tak jest, tak jest. No I warto polecić I no. tym, którzy nie widzieli, chociaż nie wiem, czy tacy są. No, no Może są, są. Może są. Jak, nie, no, na pewno ja, a, są. Ja, a ja oglądam zawsze no. za każdym razem, jak ja to uważam, w Ja uważam, że ja to mam jest tak jedyny dobry film <laughs> tak. Bo, nie, no ale to podsumowaliśmy to temat, temat chyba film, filmu BBC. I, tak, i tylko ta, nie To jest trochę tak, że trochę oburzamy się na. Na coś co i tak, takie zjawisko, którego też nie da się zatrzymać, czyli właśnie tą ta tabloidyzację mediów no, ogólnie. No, znaczy, ta tutaj wszędzie, ja gdzie ja myślę, że, spojrz, że największym, szokiem, są... największym szokiem było to, że to było właśnie BBC. Tak, to też mnie to jest kwestia I to jest kwestia tego, że ale to jest telewizja. Bo BBC działa 1 na przykład. Generalnie BBC. Jest traktowana przez wiele, wiele mediów jako ten taki wyznacznik Dobrego chodzi smaku o jakość o jakość. Po profesjonalizm, tak? tak? Czas, oni, tak. jeżeli robią dokument, to jest oparty na po, poważnym researchu. pokazywane są obie strony tak. y, konfliktu, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, więc no, a tutaj zabrakło podstawowego tutaj warsztatu tam, dziennikarskiego. Zabrakło po wszystkiego tak. tego, o czym tak, przed chwilą mówiłem tak, A już do tego no. publikacja tego filmu w takim momencie, w jakim, w jakim został opublikowany. Znaczy, no, to w ogóle... Niektórzy nawet samy, w samej Anglii mówili, że to jest publikacja wynikająca z tego, że. Z Zbliża się, zbliża się Olimpiada, że też, żeby zaprosić kibiców, bardziej nie jedźcie na, na Europę, zaoszczędźcie pieniądze, przyjedźcie, przyjedźcie na Olimpiadę i tak dalej, i tak dobrze, dalej, bo... że to jest, wiesz, na takie Ale już też zapomnieli o tym, jak tam, kiedy, rok czy dwa lata temu pół Londynu płonęło i były odwoływane mecze. No, no, no, bardzo na dobrze, na przykład, bardzo tak? dobrze o tym więc... pamiętają i myślę, że między innymi też dlatego taki materiał powstaje, żeby, żeby tak, ludzie bardziej to jest... zapomnieli to, tak. co było w Londynie. Tak, żeby no, bo... pokazać, i... że gdzieś jest gorzej. Tak, nie pamiętają o tym, że to nie Polacy i Ukraińcy wymyślili określenie Pakis, a propos po pakistańczyków i to nie oni, nie oni biją. Po no, w Polsce jest taka mniejszość <śmiech> <z> pakistańczyków. No. <śmiech> jedź, jedź do Janek. <śmiech> Bardzo silnie. Jedź, jedź, jedź do Janek. To są ludzie. Nie, którzy... tak właśnie mi przyszło do głowy, że ja nie pamiętam w Polsce, kiedy w Polsce w najwyższej klasie rozgrywkowej był odwołany mecz z powodu zamieszek. No mało brakowało odwołany byłby mecz Polonii-Warszawa za to, że jakiś baran chciał usunąć flagę, flagę z przekreślonym sierpem i młotem. No nie, mnie chodzi o odwołanie przez no to, te, nie że, taki że były poważne poważne. Rasistowskie, rasistowskie no, tak, tak jak w Londynie. No, w Londynie zostało odwołane kilka meczów. A dlaczego nie ee, można mieć premier... flagi z przekreślonym sierpem i młotem na trybunach? A przekreślonym <grym> tego no. nie nie To, to, to jest słowa dziwne, że to zerwać, tak? to No właśnie to jest, jest dziwne, że, dziwne. że obserwator kazał przerwać ja ja i że, zabrać że, że też chciał zerwać flagę z sierpem i młotem. A nie, to, to, to, to takie flagi są zakazane i to wręcz nie są. No właśnie to jest najciekawsze, następny temat. Ostatnio wynik minister mucha. No, nie no, czyli przechodzimy do części rozrywkowej. Ale no, co, co minister Mucha? No, wszystko, przecież jest dopięte na ostatni guzik. Obejrzałem sobie, obejrzałem sobie w telewizji niemieckiej również materiał o przygotowaniach Polski do euro zatytułowany Już jesteście mistrzami Europy. I wiesz, o, Poczytałem wczorajszą prasę. Ale ja nie o tym mówię. Przejrzałem ja mówię o ministrze o, o mi, o mi, o mi, o o muszę, która radzi Rosjanom, żeby może lepiej nie mieszkali w Bristolu. No to bzdura jest, no, no oczywiście. No, dlaczego mają nie mieszkać w Bristolu? No, Ale bo, w sumie czego można jest, było się panie minister spodziewać? To jest, nie, nie, nie, słuchajcie, słuchajcie, ministerce, to przepraszam, to, bo to i, też jest... System, ja, nie, nie, ja, wychodzę ministrze, ministrze, tak, ja wychodzę z założenia, że to był taki absolutnie debilny, durny Takie się sposób tak. podlizania pod się i, i walki z przeciwnikiem politycznym. Bo to chodziło o to, że tu zaraz będzie y, y, demonstracja pisowska i tak dalej, i tak mhm. dalej i, i i to a, to, taka, że, a to, że, że będzie, chęć podlizania a to, że się będzie po prostu, i to, że pójdą pod szachowi. hotel to jest, to jest zupełnie naturalne to, to Nie, nie pójdą pod no. hotel, tylko obok, a hotel akurat ma jeszcze się być obok. obok. No. No, no, tak. To, tak. Ale to zauważy, że pójdzie z, pod hotel. Ale to, z, jest to jest problem państwa polskiego, nie reprezentacji Rosji, która sobie wybiera hotel. A to jest w ogóle żaden problem. myślę, że nie będzie żadnego problemu. Nic takiego się nie wydarzy. poza tym nie jest problemem państwa polskiego, że ktoś może pójść i demonstrować, chociaż jestem jak najlepszy od tych podglądów, to w tym momencie problem. Problem nie jest problemem, bo tylko co, co więcej powodem do chwały, że znaczy, może pójść ale co, co, e, co, e, Przepraszam cię, czy, czy, czy piłkarze reprezentacji Rosji e, e, postawili brzozę tam w tym, <śmarsz> że, że mają e, w, w Smoleńsku, ale żeby tam już protestować? Ale, o, ale, ale o, to... o czym ty mówisz? Kto powiedział, powiedział, że pójdzie pod hotel Bristol i będzie protestował przeciwko reprezentacji Rosji? Przepraszam cię, ale to ty nie czytasz ulotek Solidarni 2010? No dobrze, ale chciałem powiedzieć... Dzisiaj, dzisiaj w internecie ale, okay, możesz ale... sobie wydrukować i rozdawać i nawoływać ludzi do tego, ale żeby laty... szli protestować pod hotel Bristol. I będzie taka akcja. Będę Solidarni okay. 2010 organizują taką akcję. ale na tym polega rzadko. demokracja. Ja, mimo a w ja, jest napisane, żeby... że ci Rosjanie zamordowali prezydenta Rzeczpospolitej. Ale, dobrze, ale chętnie, okej, zobaczę ale, to to nie jest, ale na tym polega demokracja, to to że, żeby każdy w najbardziej nawet debilne swoje poglądy miał prawo wyrazić. W Rosji nie masz takiej ale szansy. I nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że przepraszam bardzo pana, co prawda mamy wolność zgromadzeń i prawo do demonstracji, ale pańskie poglądy są debilne, w związku z tym zamknąłem pana na 40 godzin, <śmiech> bo tak było za komuną. Tak, ale w związku z w, tym nie nawet protestować pod ambasadę Rosji, nie, o... a nie Cię, Ale nikt nie, sami jeszcze nie poszedł. Móc. Więc Ale nie czy, mówmy znaczy, o tym znaczy, znaczy, znaczy, znaczy, znaczy, znaczy, Zakłócanie spokoju piłkarzom, którzy przyjechali tutaj na turniej. Ale kto zakłócił? Zakłócił ktoś już? To no. będziesz czekał, aż zakłóci, tak? Znaczy, poczekajmy, może znaczy do następnego momentu, Ja będę czekał, bo tak samo było z Solidarnością. Solidarność strasznie zakłócała spokój. Tak samo było w Hondurasie no, tak, i w Salwadorze i od tego zaczęła się no, wojna. Nie, nie, No, no, no tak, no. I teraz zaczniemy wojnę na polsko rosyjską Nie, no, Oczywiście, że tak. Masz rację wróćmy do punktu wyjścia. No chodzi o to, że bzdurą jest to, żeby problemy nasze wewnętrzne, tego, że ktoś chce gdzieś tam demonstrować, rozwiązywać w ten sposób, żeby proponować prezentację Rosji. Ale to jest polityczna durna walka i to jest najgłupsze w tym żeby wszystkim, że się wprowadza No Znaczy to ja myślę, że w ogóle po tej pani minister sama podsyca troszeczkę takie, właśnie na przykład takie, tak, bo takie nie, rozmowy, bo jak na przykład. ja nie wiem, czy ktoś na to tak? zwrócił uwagę w ogóle. Ale tak? zobaczcie, ale tak? zobaczcie, zobaczcie wezwanie Solidarnych 2010, będzie wiedzieli, że to jest duży no, come on. Zobaczcie, że po tej wypowiedzi już ani razu nikt nie do tego nie wrócił, łącznie z panią ministrą. Znaczy, I właśnie do tego nie wrócił. Znaczy, właśnie ja, chodzi o to, tak. ona chlapnęła tak. coś, chcąc się, nie wiem, podlizać, wychodząc z założenia, że a, to się spodoba, czy coś takiego, że dokopie się przeciwnikowi, po czym nagle, ewidentnie zwróconej jej uwagę, że w ogóle nie ten droga. I temat został ucięty. I cię, temat został ucięty i nagle go nie ma. Niestety, ale niestety ten pojawił ten się, nie nie nie się nie jeden raz za dużo. Już ale jest. oczywiście pojawił się o, o jeden i... raz za dużo, bo gdyby się nie pojawił, to w ogóle nie byłoby problemu i w ogóle nie byłoby sprawy. ja. Je, je, zastan zastanawiam się, mogło to być też celoby wywołanie ja ja problemu, ja, tam, ja to, e, tak, jak tak sobie popatrzę na topografię Warszawy, to myślę, że Szkoda większym, tylko, że większym problemem euro. i bardziej zakłócał spokój e, piłkarzom Rosji, będzie lokal przekąski koński położony nieopodal. <grym> znaczy ja myślę, że oni mu przyjemni pobyt po prostu. <grym> tak, tak, oni ale <grym> znaczy, Ja myślę, że znają z możliwości. Nie, nie, nie, chciałbym powiedzieć, że zwiększy nasze szanse na wyjście z grupy. <grym> Niż jakaś tam jak jednorazowa, jednodniowa jak, demonstracja. Jak, jak, jak pójdzie tam Bawluczenko czy, czy, czy, <śmiech> czy inny i pójdzie i postoi pół godziny po to, żeby się napić ciepło wódki, to myślę, że zrezygnuje. I tam, o nie, jak... Panie Arneście, pan widzę, nie ma doświadczenia z tym lokalem. O, byłem nie dwukrotnie więcej A nie ja pójdę. tam byłem chyba ze dwudziestokrotnie albo pięćdziesięciokrotnie. W związku z tym ci powiem, że jest taki moment, kiedy cię wsysa. Tak. No nie. Po pół godziny oczekiwania na ciepłą wódkę zrezygnowałem. Ale te doświadczenia są powierzchowne. <słans>, tak, ja to Różnica może być Bo taka, mnie taka, że tam nie należy czekać po tak. prostu. Różnica to może za, być taka, za, że redaktor za, Ernest za, za, był radem, Nie, nie, to ja nie mam zamiaru się przepychać po to, żeby się wódki napił, za, za, i na tym nie to absolutny bez sensu, bo ale do lokalu, mówisz, gdzie nie muszę się przepychać, i nie wódkę. Pójdziesz, zimną pójdziesz tam mówisz, ze mną i zobaczysz ten lokal z innej strony. Ty, bo mówisz, ja nie tylko, czekam. ty mówisz tylko o doświadczeniach weekendowych, podejrzewam, a lokal działa 24 godziny. weekendy to ja nie mam czasu. Ja w weekendy pracuję, mam czas w tygodniu. Dobrze, bo zeszliśmy na zupełnie już temat poboczny. Tak. Ale tak Biorąc pod uwagę, jest. że nasi słuchacze mają po 20 lat to zupełnie nieznane. <grym> no, nie wszystko. To ja są, są ja mam 20 tak. lat, ty masz 20 lat. Przed nami siódme niebo. O. <grafy> Dzisiaj w radiu słyszałem tę piosenkę. Tak? Były rozmowy o tym właśnie, bo tam jest taki wers, jakie się wtedy ma sny. Tak. słuchacz powiedział, że w wieku 20 lat to człowiek studiuje, imprezuje i pije, nie ma czasu na spanie, więc w ogóle nie ma, ma snow. <grafy> tak jest. Ale, Ale jak to śpi tak głęboko, że już nie pamiętam, <grafy> tak. jak, po, jak powstawała ta piosenka, to jeszcze może wtedy ludzie sypiali. Ale jak nie. my się, A, nie, mieszkaliśmy, nie, ja nie, mieszkaliśmy nie razem na studiach, to z tego co pamiętam, to rzadko chodziliśmy spać przed usłą radą. W latach 60. to wyglądało inaczej. Było gorzej. Bo z, tego co, był co, w z tego, co mi opowiadali moi rodzice, to było to bardzo podobnie. To no. cud, że coś pamiętają. Tak jest. no. <laughs> Ale jesteś na świecie, więc nie było tak źle. Ja jestem, żyję. Brata bardzo. No. No. A, no. twojego tego spotkałem ostatnio. A, mówił mi tak. No właśnie. No. W ja też wokalny. go spotkałem. jakieś dwie, godziny, dwie, dwie godziny potem ta, go ta, ta. Z walizką. I coś śmieszniejsze, nie mieszka obok ciebie. No mieszka, nie, w Londynie, mieszka w Londynie, Bardzo nie obok. Dobrze. No i przywiózł jakieś wieści? Z Londynu? No. Dalej płonie. No. London, <laughs> burning. <laughs> no dobrze, słuchajcie. Y czy mamy coś jeszcze do powiedzenia naszym słuchaczom? Słuchaczom. Ja tylko może bym wspomniał trochę o, o turnieju wielkoślamowym, który się właśnie. Dzisiaj oglądam właśnie. świetny mecz który Jeżeli chodzi o żeński tenis, jest dokładnie kwintesencją, kwintesencją tego, co się dzieje przez ostatnie lata, czyli upadku żeńskiego tenisa no, tak naprawdę. Ale co, bo Radwańska odpadła nie, i co? Nie, bo żenujące są te mecze. Oglądasz, oglądałeś mecze, są, są straszne, są po prostu straszne. tenis <grym>, cofnął ja się. Cofnął ja się. Jeżeli chodzi o żeński tenis, bardzo poważnie się cofnął. Jak się patrzy na te mecze no, i porównuje się rzekało, z tymi meczami, które się rozgrywały 10 lat temu Dobra, no ale no, 10 lat temu to miałeś prawdziwe gwiazdy, a teraz prawdziwe kol gwiazdy brakuje różnica. Tak, teraz, no, właśnie, teraz, ale, teraz, ale właśnie o tym mówię Teraz jak jest 10-15 zawo zawodniczek wychodzi w turnieju i każda z nich może ten turniej wygrać w zależności od tego czy któraś z nich jest w wyższej formie Ale chodzi mi o to, że poziom, poziom tych pojedynków jest naprawdę słaby no, no wiesz, bo to tak zazwyczaj jest, że jak jest trójka-czwórka która gra na wysokim poziomie to te niektóre do niej szlusują, a tak to jest teraz że jeżeli Agnieszka Radwańska przy takiej grze, jak ją prezentowała tutaj w tym turnieju, nie mówię o Brukseli, gdzie była dużo, dużo gorzej obsadzony był ten turniej e, wiesz, ona ona odpada w ogóle z Kuzniecową, która już dawno niczego I to jeszcze nie, jak? No, no, nie, no, no, bez Zawodniczka, nie. która ma trzeci ranking w tej chwili na świecie, tak, Radwańska No to jest tak, że wiesz, można być pierwszym w rankingu i nie zdobyć żadnego wielkiego szlema no, to Tyle warty jest no, ten ranking no. no nie, to popatrz na ranking mężczyzn no, w rankingu mężczyzn jest inaczej. Właśnie nie ma mówię o tej gigantycznej no. różnicy między żeńskim tenisem a męskim, no, który się teraz w, stworzył. No. Wo Woźniacka była pierwsza, a nie ma nadal wygranego żadnego turnieju wielkoszlemowego. Tak? I to była, była pierwsza przez półtora czy dwa lata. No, I tak naprawdę... Z rok, z kawałkiem, tak. No, ale wiesz, no, Odkąd siostry wi Williams zajęły się... Zaje... Z Czeska, Williamsowe. <laughs> William <Sobe>. Williamsowe. <laughs> <Sobe. laughs> tak? no, no. Jesteśmy na Żoliborzu w końcu. <laughs> tak jest. Nie, nie opodał placu Wilsona. Od razu, od razu, jak ktoś w Warszawie mówi, że, że jedzie na plac Wilsona, to wiadomo, że nie jest z może. Chmiel że może A nawet to nie to być słynings, z Warszawy. Ta? Tak. A nie, ja jestem z Warszawy i mówię o Wilsona. Ale tak ty byłeś w Ameryce. I urodziłeś się w Ostrawcu. Ja, no. <grym zresztą> Czyli już mi już się z prawdą. <grym zresztą> Ten. Co, a odkąd siostry Williams tak zaczęły się modą i projektowaniem torebek gdzieś innych sandałów zajmować bardziej niż grą w, te, w tenis żeński. Jest, jak wiadomo, tenis męski i tenis żeński. No, jeżeli chodzi o siostry Williams, no, to nawet był taki dowcip, jeżeli chodzi o tenis męski. Tenis i męski wie, i żeński. Tak, tak. tak. Nie <laughs> <ale> wszyscy go <laughs> znają. Nie no, no. Także, no. A jeżeli chodzi o tenis męski, to oglądałem dzisiaj fascynujący mecz. Żofil Frita Songi. Songi. Z, z Dziokowiczem Nowakiem. Nowak Dziokowicz wyciągnął 5 set boli, boli te, które były meczbolami. <grydy> no Songa miał 3, na 3 do jednego go rozłożonego praktycznie no, break, miał breaki, potem był Potem jeszcze był tiebreak, w którym miał, miał przewagę dwupunktową, dwa, dwa breaki w, no, w no, tiebreaku. Miał, miał wygrany mecz w garści. Miał, miał, wygra... mecz, miał mecz wygrany garści. mecz no. jako jeden z nielicznych Francuzów w ogóle w historii ostatnich French Open, no już nie pamiętam, żeby Francuz doszedł do półfinału tam, tak, tak, tak daleko. No i co zrobił? No i Dziakowicz wygrał, wygrał tego tie breaka, bo jest bardziej doświadczonym tenisistą i pewnie bardziej odpornym psychicznie bo wcale nie grał lepiej w tym meczu, natomiast w ostatnim piątym secie wygrał 6 do 1. I tu pokazał, że jednak, już tak, jak już z sągi zeszło, zeszło ciśnienie, już wiedział, że miał swoją szansę i jej nie wykorzystał, no to już poszło tenis, tenis, Tenis jest taką grą wykorzystywania słabości. Znaczy w momencie złapania, złapania przeciwnika na momencie słabości i wtedy przyłożenie, po prostu nie dopuszczenie do tego, żeby wrócił do swojego normalnego życia. No, ale... Są zawodnicy, którzy A to potrafią to robić, tak. A. Są zawodnicy, którzy potrafią to robić, ale tych zawodników jest naprawdę niewielu. To jest, to jest, to jest właśnie Dziokowicz, to jest nadal, to jest Djokovic. Federer, Dziokowicz. Djok I, i, i, I to jest naprawdę niewielu zawodników, którzy potrafią to robić, zwłaszcza kiedy spotykają się z najlepszymi po drugiej stronie. Bo to też jest tak, że jest to oczywiście łatwiej, jeżeli spotykasz Chodzę. się z, z przeciwnikiem teoretycznie słabszym, sporo. Bawie wyłączyłem. No ale, zobacz, no. w tym meczu, ale w Bo tym, meczu Conga, kabale, w tym meczu Conga grał naprawdę Grał świetnie. fenomenalnie. Grał, grał świetnie. trudno się przyczepić, że on nie wykorzystał tych sytuacji, które miał przez to, że albo był nieskoncentrowany, albo dokonywał bardzo złych wyborów. No po prostu Dziokowicz yy, yy, no spiął się, z... się, się na wyżyny absolutne. Dziokowicz, Dziok Dziokowicz tak? Dziok tak? Dziokowicz. Tak. Dziokowicz pokazał że wielokrotnie, że jest jednym z absolutnie najlepszych tenisistów na świecie i to jest... No, ma nawet najlepszy w tej tak, chwili. Tak, tak. No, no właśnie, się, zar zar zar zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy, kto będzie najlepszy w Paryżu. Bo jeżeli on te, ten turniej w Paryżu wygra, to będzie jego y, czwarty wielki szlem. Z, y, z, dobrze mówię? Z rzędu nie chcę tutaj jakiegoś, bo nie pamiętam dokładnie, jak to, jak to było. Natomiast. Y, ja też w tej chwili. Natomiast na, na, na pewno skompletuje szlema, tylko że no, no, no, nie, prawda, nie, nie tak. klasycznego. Nie, tak, nie, nie, nie, nie w tym. No i no, ale nadal jest w świetnej formie. Gra absolutnie. Mówisz o Dziękowiczu? <śmiech> nie, nie. Mówię o jego ewentualnym przeciwniku no jeszcze, jeszcze, jeszcze ewentualnie jeszcze, trzeba jeszcze. pokładać Federera, który dzisiaj grał mecz z, z Del Potro no to Federera nie widziałem no to, to, to wyglądało to tak, że po pierwszym secie to wyglądało tak, że Federer kompletnie nie wie co się dzieje i Del Potro go wykorzystuje, to co robi najlepiej czyli gra niskie, bardzo mocne pi, piłki z na, nad, na takie na, rakiety nad taśmą a tamten biedny biega, a potem się okazało, że no czyli klasyka jeżeli chodzi że, o Federera, że, że Federer pierwszy w pierwszym set, tak. meczu zapomniał w ogóle wyjść na rozgrzewkę. Rozgrzał się w pierwszym secie, a, potem, a później a, potem a później trzy. Tak, a później szybko trzy tak, tak. Szybko trzy i było po, po zawodach. Tak. A w ostatnim to zdaje się do jednego. To często, często się mu tak zdarza właśnie, tak, że on się rozgrzewa propos... trochę długo, a potem już mu jakoś taki idzie. Łatwo. A propos -breaków, jeszcze mi się przypomniało, że nasi siatkarze dwa razy Brazylię zlali w ciągu jeszcze dwóch tygodni, ale był świetny w mecz. To się spod... zdarzyło przez 10 o, lat. No, no, lat. lat. To. Czy znaczy, Z Brazylią, żeby, punkty, dwa, żeby dwa, ra, dwa mecze pod rządy. Jeden rząd. mecz nawet. No ja. Jeden mecz to ale się zdarzył 10 me, lat temu. A dwa punkty, mecze to tak, się chyba nie zdarzyło. mecze z rzędu to się chyba nigdy nie zdarzyły, żebyśmy wygrali z Brazylią. Inna sprawa, że ta Brazylia też nie gra tak, jak grała no, jeszcze dwa z, lata temu. No. Zdecydowanie tak, to już nie ta sama Brazylia, no, ale nie nie no, Nie zawsze można grać na najwyższym. Słuchajcie, jakby polska obiecym z piłki nożnej teraz też pokonała Brazylię, która nie gra tak, jak grała kiedyś. Szczególnie na Mistrzostwach Europy ja się tam. trochę boję tylko tego, że, że tej Lidze Światowej oni trochę za dobrze grają, żeby tak do igrzysk wystarczyło tego, tego powera i tej formy, bo Liga Światowa w tym roku jest taką, znaczy ona zwykle jest imprezą taką trochę drugorzędną, a w tym roku wybitnie, no bo no tak. ta igrzyska już za, nie, za półtora miesiąca, no tak. a nasi chłopcy teraz wyglądają właśnie jakby szczyt forem osiągnęli, więc trochę się tego boję. Ale powiem Ci, że takie dwa zwycięstwa z Brazylią nawet w tak, światowe, światowej, znaczy, no, to no, dobrze no, robią na głowę. Po głowę przed tak, tablę, na pewno, plus, nie, no. plus z Finlandią 3-0, takie też leciutkie, z Kanadą 3-0. A e... igrzyska olimpijskie to nie są mistrzostwa świata. A no Tam jest łatwiejszy turniej, zdecydowanie. No. no bo tam zawsze jakiegoś merdasa można trafić. No tak, no, ale tak. Ale <laughs> No, ale ja wcześniej czy później dojdziesz do Rosji. Rosję, tak. <laughs> Rosje, Rosje, Włochów, Brazylii, albo inną serię. No Właściwie trafiając i... na Brazylię po dwóch meczach wygranych, czy nie wiadomo jak będzie teraz w Brazylii, tak? bo jeszcze przed no tak, nimi tak, te mecze tak, w Brazylii. Tak, tak. No i jeszcze w Finlandii potem chyba. I w tak. Finlandii, ale już nie z Bra w Brazylii, tak. coś w Brazylii. Tak, tak, tak, tak. Albo im się, e, wiesz, klimatyzacja w Hali zepsuje. No tak. <laughs> tam na pewno będzie dużo kłód pod nogi, tak zwane. Tak. Będzie jakaś wilgotność niesamowita w Hali, oni coś tam. W Finlandii zwłaszcza. <laughs> <laughs> no Tam są sauny. Słynny. Mecz będzie rozgrywany w samym. Fi -fi, no, fi -fi. Takim pod, pod, pod kożuchem ale co by nie było, nawet przewidując niepowodzenie w Brazylii to myślę, że te dwa wygrane mecze z Brazylią nie, na, pewno, nie, na, pewno to, na pewno zapunktują czy... psychicznie nie, to absolutna rewelacja no. to poza jest... tym poziom na jakim gra kilku zawodników z Bartmanem na czele jest yy... no Bartman nie, no to jest, to w, jest f... ciekawa, w, ciekawa postać, która w, w ciągu został liderem lat... drużyny tak, w ciągu no i piękne pożegnanie Świderskiego zawodniego. piękny moment na to, żeby zakończyć karierę w takim meczu przy pełnym spotku ja należałoby się. No. Można sobie że, link, link, wzruszających. No ale fajnie, ale fajnie, że, fajnie że, że, że świderski bardzo szybko m, m, może dalej kontynuować pracę w zawodzie, to trochę z innej strony siatki, bo z boku. <grym> ja muszę u przeciwników będzie grał teraz. Nie wiem, czemu go wyzywasz, ale dobra. Wstrzymując, że siatka ma więcej niż dwie strony. No to... jeszcze... <grym> to... ma jeszcze boku. Bok. Ma jeszcze z bok. Słynny z bok siat. Ale ładnie wybrnąłem. Co? Dajesz radę. Dobrze. A czy my cokolwiek powiemy o wyborze ostatecznym naszego trenera Smudy do zbliżającego się Wielkimi? Ja kierowne? uważam, że jest bardzo dobry. Ja jeszcze tylko... No, to nie ma o czym za bardzo rozmawiać. No, bo to jest to, logiczny i sensowny. To sensowny to. Znaczy wybory jak najbardziej, no, wiele nie dało się innych. Ja się cieszę. Pola ma pole, one duże. Wiesz, nie było duże, ale mógł na przykład zrobić tak, jak zrobiłoby pewnie kilku przed nim wielu, którzy nie wzięli na przykład młodych piłkarzy, Dokładnie żadnych, a jednak Wolskiego wziął i mało tego grają. I bardzo dobrze, i też apelowaliśmy od dawna bardzo o to. Chociaż trzeba powiedzieć. Mógł wziąć Żyrę jeszcze moim zdaniem spokojnie. Jeżeli ktokolwiek się spodziewał, mógł wziąć kogoś ze Śląska, bo to jest też. Tak, to jest fenomen. Ale to jest fenomen tego, mówiliśmy, że Liga wygrał najmniej słaby. No ale wygrał zespół, który który najmniej nie chciał wygrać. Ile Śląsk. W rundzie Dobry, no ale, wygrał meczu. Ale mimo wszystko Jeden? powołał zawodników z drużyn dwa? gorszych, czyli z Legii, Lecha, <grym> tak, tak, tak. E, Wisły. Tak? Powołał. No, z Wisły chyba nie zrozumiał. Po mało Polaków gra ostatnio. No tak, tak, tam nawet się zdarzało. A nawet z Polonii. Ale wracają, wracają, wracają. No jest Jodłowiec, gdzieś tak, tak. a Polonii. No Polonii. moment podobno ma trafić na Tak, jest dzisiaj. chyba w końcu nie jest. Został w tej kadrze, czy nie? Został? Znaczy, on był w szerokiej kadrze, ale nie ale... Bo, no właśnie, no tam, pojechał. właśnie, no no pojechał. Ale ze Śląska nawet nie było nikogo w szerokiej kadrze. No nie, nie kadr. było, prawda. Tak, tak. Tak. A, a znaczy ja, ja myślę, że, się, że, że taki Celeban, że taki Celeban na przykład, chociaż on nie grał we wcześniejszych żadnych meczach, więc. jak tak. no Wolski tak. też nie grał, więc. No tak, wieś... ale Wolski to jest zawodnik, który może wejść, minąć jednego, dwóch piłkarzy i rozegrać akcję. No tak, ale to jest zawodnik na przyszłość, absolutnie. nikt się chyba nie, nikt o zdrowych zmysłach nie spodziewa się, że Wolski będzie gwiazdą tego euro, bo nie będzie. A kto wie. Nie. Znaczy należy mieć nadzieję, że nie wystąpi. strzeli bramkę z Niemcami na 1-0, zwycięską, Nie, właśnie należy mieć nadzieję, że nie wystąpi. No. Nie. Ja się zgadzam no. się z obydwoma wersjami. A ja mam nadzieję, że wystąpi, jak będzie 4-0. A ja mam, a ja mam no, nadzieję, tak. że wystąpi i strzeli bramkę na 1-0 z Niemcami Decydują. i daje do 0 Ja bym wolał, żebyśmy już 3-0 prowadzili w tym momencie, bo on będzie wchodził na boizm. Niech będzie 1-0. Ale powiem wam, że do tej pory zawodnicy tak zwanego drugiego garnituru występowali tylko w trzecim meczu. On, tak, nie jest zawodnik, on nie jest zawodnikiem drugiego. No, na pewno nie jest zawodnikiem raz. pierwszej 11. No, Dzisiaj no, jedenastu. Dzisiaj on, on jest on młody... młodym zawodnikiem postępu, który generalnie ma się gdzieś tam, widać jak on wychodził na te mecze, że go tam przepychali. nie należy do, do, do, do tych trenerów, którzy wypuszczają w ważnych meczach młodych piłkarzy. Nie wypuścił. Nie nie Słusznie, bo pierwszą jedenastkę absolutnie nie możemy Dwie pozycje możemy dyskutować kto zagra po znaczy prostu w dziewięciu, jest... tak naprawdę znaczy Worski, ciemno Wolski w tym momencie w polskiej lidze jest bogiem w tym momencie jak potrafi robić takie rzeczy jak dochodzi ale do Ale też ma gorsze, ma gorsze gorsze tak ale, gorsze, tak, ale tak, ma to tak, dni najważniejsze ale... żeby był z kadrą, żeby się ogrywał no to, już żeby tak, to, tak, to jest dla niego najbardziej tak to jest na na chłopak Jeżeli zaliczy kilka minut podczas tych Mistrzostw z Europy, to i tak będzie dla niego ogromny sukces i świetny start. Popatrzmy jak grał kiedyś Lewandowski na przykład. Tak. No grał dobrze. Ale nie, ale, dobrze, nie ale nie beznadziejnie Ale, ale, tak. ale było klasę rozgrywkową y, niżej. Także, także, także, A jeżeli tak chodzi dobrze, o umiejętności ja i tak dalej, to też mi się wydaje, że to nie było tak, żeby tutaj. No, no to też jest ciężko porównywać. No, tak, tak, to to ja, to zawsze, to. ja zawsze porównuję takiego piłkarza nie do innych zawodników reprezentacji Polski w jakimś tam wieku, tylko ja popatrzyłem sobie wielokrotnie na jego występy przeciwko drużynie, na przykład. Jego, to znaczy kogo? polskiego. No, w drużynach młodzieżowych reprezentacji Polski przeciwko Niemcom na przykład. I to jest miara jego talentu. Bo on obrońców i pomocników niemieckich, to woził jak taczki z gnojem przysłowiowe. Oni, oni go nie byli w stanie żadnych. Ciężko, spodem. to jest ciężko. Taczki z gnojem nie bywają lekki. Znaczy, to Niemcy byli taczkami, a on biegał. A on gnojem. No, no robisz, znaczy, że młody no, Oni też byli młodzi, ale robił z nimi co chciał. No. To były młode taczki i młody gnoje. No, no, generalnie mówi się ty gnoju o kimś młodym. No, on był w tym sam wieku, no. no ale robił co chciał. Tak? On, on w meczach, młodzież, tak on w meczach młodzieżówki <gry> rzeczywiście tak wyrasta, wyrasta, wyrasta y... grubo ponad przeciętną, no tak? Nawet, i... nawet europejską. Nawet tak, europejską. Tak to no nie jest to, nie jest to yy, może, nie wiem, Eden Hazard, tak? No ale Eden Hazard już jest w Chelsea. Yy to yy, i... polskie i... piero za rok A, A to. czy znaczy, ja życzę polskiemu mimo, że jestem kibicem Legii i tutaj może się kibicom Legii narażam ale ja życzę polskiemu, żeby z Legii odszedł jak najszybciej oczywiście Nie, dlatego, no tak, że jeżeli ten że tak. zawodnik ma się rozwinąć to, to, tylko, nie, to albo, tylko... Albo wróci za dwa lata z podklonym ogonem, jak, tak. jak nie jeden albo wróci. Ale teraz to już jest wszystko w jego rękach i jego pracowitości, tak, co pokazał Lewandowski. Lewandowski, mhm. Lewandowski pojechał, wykorzystał swoją szansę, swoją pracowitością i profesjonalizmem. Tak jest, tak jest. Wykorzystał jest swoją ile... szansę. Znaczy, pokazał, pokazał drogę, jeszcze, że tak. można, że taki talent jak Wolski może wyjechać za granicę i tylko i wyłącznie swoją pracowitością i z profesjonalnym podejściem do tego, co robi. I talentem, może... który ma, bo też trzeba mieć jakieś korzenie. Korzenie, Oczywiście, ma, ma talent jak najbardziej czy, i on no, może to wykorzystać i do, do jakiegokolwiek by klubu nie pojechał ma ogromną na to szansę no prawda? nie, nie do jakiegokolwiek bo w Chelsea albo w Manchester United się nie przebije żeby stanął na rzęsach ja bym chciał na to spojrzeć <grym> trochę szerzej że pozwolenia o myślę, pracę nie dostanie myślę, że, Chelsea, ja myślę, że jeżeli chodzi o, o Chelsea, Manchester United to na razie nie będą się o niego starały więc... chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że to jest taki pierwszy moment takie mam wrażenie, zobaczcie Mieliśmy kiedyś dobrych piłkarzy. którzy no, Nie mieli żadnych. Zależy, szans. O jak kiedy mówisz. No, mówię o 20-30. No tak, tak, to, tak, tak, to, to, to się dzieje w 30-30. To się dzieje w 30 W każdej epoce mieliśmy dobrych tak, ale piłkarzy. Ale nie, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Nie, nie I, w tym, i w tym momencie była taka sytuacja że ci dobrzy piłkarze nie mieli żadnych szans wyjechać wcześniej z kraju tak, wyjechać e, wcześniej z kraju i mówimy a co by było gdyby taki Dejna na przykład kiedy był młody wyjechał albo gdyby tak, tam tak, tak, każdy tak. inny z tych piłkarzy wyjechał wcześniej to może potem, nie byłby prezesem żeby no, no. no. <głos> nie wrócił do Polski tak, tak. Potem był wybogiem. Potem mieliśmy taki moment, kiedy zawaliło się szkolenie w Polsce. Mieliśmy taki moment takiego przełomu. Z piłkarzami też Aha, nie było... Czyli, czyli rozumiem, że najlepiej. za komuny było świetne szkolenie. Mieliśmy starych piłkarzy. Nie, nie, nie. A potem się wszystko zawaliło. No, tak było, no. No. Teraz mamy taki, teraz taki mamy moment, kiedy mamy tych, ci wszyscy, te wszystkie młode chłopaki, które generalnie już nie pamiętają, o czym była komuna. Kiedy zaczynali... w Wolski to nie ma szans. Pamiętać. No dokładnie. Tak. Zaczynali grać w piłkę w momencie, kiedy... Bo jak, bo jak 4 żyli. czerwca ta aktorka taka ogłaszała, że komuna się Szczepkowska. skończyła, Szczepkowska, to, ja. to jego matka jeszcze w ciąży nawet on nie, nie znać. No. Oni są mentalnie. Oni no, są mentalnie po prostu inaczej ukształtowani. Są mentalnie. Tak. Albo znać innego. Się in, inna sprawa sprzętu, inna sprawa podejścia do treningu, wszystko inne. I to jest, to, jest, to, jest te, to pokolenie, które w tej chwili wchodzi i które może jako... Lewandowski jest przykładem tego pokolenia, które może już w tym momencie wyjść wcześniej na zachód, jeżeli będą dobrzy i mogą o, osiągać jakieś sukcesy. No to jest taki pierwszy tak, przykład. mam taki, taki sam punkt wyjścia, tak. jak każdy inny, inny piłkarz, piłkarz z, z, Europy, z tak. Europy. Dokładnie. Na szczęście dla Lewandowskiego A żegły, żegły, bardziej no nawet, znaczy niekoniecznie, dlatego, że to, co kiedyś było marką zawodników, yy, którzy rodzili się w, li w ligach bałkańskich, yy, czy w lidze czeskiej, czy nawet w latach 80. w lidze węgierskiej, tak jak był Detari, tak jak był Eder, i oni powodowali, że bardzo wielu młodych piłkarzy węgierskich przechodziło do Ligi Austriackiej, Niemieckiej i tak dalej. Jeżeli jest taki moment, że piłkarze tacy jak Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski, Szczęsny, tworzą jakiś wizerunek Polaków jako piłkarzy, że, to, że polski piłkarz młody jest postrzegany jako profesjonalista, dwukrotny mistrz Niemiec, Ktoś, kto ma szansę się przebić, ktoś, kto może być potencjalną gwiazdą w dobrej drużynie, może A nie zaistnieć. zawodnik grający ogony. Tak, słuchajcie, gdzieś, generalnie no, tak. Rzecz biorąc, taką, jest... Polacy zaczynają mieć taką markę, jak mieli Czesi po, po tym, jak tak, byli w, to... w, wicemistrzami, jest... tak, tak, tak, tak, tak, dzięki tym czterem zawodnikom, o których teraz powiedziałeś, to jest faktycznie najlepszy czas dla wszystkich młodych polskich zawodników. Żebyś to spieprzali panowie, no, tak. <śmiech> <śmiech> Nie, no tak, to jest. <śmiech> to, to jest, jest, nie to nie jest absolutny czas. To jest najlepszy czas, jeżeli jeszcze daj Boże nam wyjdą w jakiś spo sposób niezły te mistrzostwa Europy, to będzie absolutnie Idealny jedyny moment, moment idealny tak, to, A wiesz, że musisz opublikować podcast teraz przed meczem pierwszym? bo, bo, bo, bo, bo, bo Jak Wiem, przegramy tak. pierwszy mecz z Grecją, tego, to będzie wiadomo, że, że jest po turnieju. Do tego dojdziemy, <grym> raz, bo Musimy porozmawiać z kimś. Ja, nie, to, ja zdaję sobie zdaję ja, sprawę. Jeśli tak, nie popatrzę, powróżymy sposobów, to może ja wezmę. Nie, bo ja tak patrzę i, te, i z wosku. Jak patrzę na ten skład, yy, bo tak mówimy, że może nam wyjdzie, a może z grupy, a może mamy szansę, a może nie. Jak tak popatrzę na naszą grupę, Popatrzmy na piłkarzy liderów Greków, Czechów czy Rosjan. To wydaje mi się, że, że indywidualność. nie ma, ma tak, taki tak. jak Lewandowski w tych trzech drużynach, który. No jak Błaszczykowski, który został uznany najlepszym drugim najlepszym prawym obrońcą w piszcze, Europie. Że, no, jeszcze, jeśli chodzi, piszcze, piszcze, znaczy, tak, dożyliśmy tak. sytuacji, no, no. której chyba nie mieliśmy od czasów właśnie 74 czy nawet 82 roku, że w grupie indywidualności w drużynach są skupione w Polsce. W Polskiej. W polskiej tak, boże, może, no może, może, może jest Warszawień, wiadomo, tak, jest Pawliczenko, jest Pogrebniak. Mhm. Ale oni też już są bardziej na... Ale stawiając sukomy, ich na szali, tak? na szali z polskimi zawodnikami właśnie... Z na ci to, na ci na ci z są absolutnie na fali. Trzy lata lat temu był tak? który też tak w gruncie rzeczy miał znakomity sezon, zbierał genialne recenzje. No, zobaczcie, tak mamy, mamy bramkarza no, trzeciej drużyny e, Ligi Angielskiej. Mamy trzech ludzi z Mistrza Niemiec. Mamy rozbraniaka z, z Bordor, czyli, czyli z czołówka, czołówka Ligi Francuskiej. To już jest pół drużyny. Tak? No. Do Więc, tego Wasilewski, który jest mistrzem Belgii. Jest mistrzem Belgii, dokładnie. Jest Dudka, który spadł. Czy należy nie, się, się cieszyć? <śmiech> <śmiech> I, <śmiech> I w tym wszystkim należy się chyba z Belgis, tego cieszyć, nie grał, tego, bo, brakuje, bo w polskiej gra. drużynie niestety brakuje nam, w moim odczuciu, brakuje mi koncepcji na całą drużynę. Więc indywidualności, takie właśnie jak wymieniliśmy, mogą naprawdę nam ten turniej... W nie brakuje nowego słowiu... skrzydła. Zrobić, tak? I, i zarówno w defensywie, tak? Czy to Jeszcze natomiast, środek, jak ci natomiast mogę, brak milowego strzydła. To, to, co no, to widzieliśmy jest, to, to jest dla mnie było. No, jeżeli, jeżeli, jeżeli, obejrzycie, jeżeli obejrzycie jeszcze raz sobie, chociaż nie wiem jakiej, jakiej jakości jest to rozgry, rozrywka, jednak po, po powtórnie 3-4 ostatnie mecze reprezentacji Polski, zobaczycie, w jaki sposób reprezentacja stwarzała akcję i strzelała gole. To w większości wypadków są to akcje, które my widzieliśmy na treningach reprezentacji Polski rok czy dwa lata no temu. Ładnie, w Czyli w roku roku. akcja rozegranie do boku do, do bocznego sektora włosowały no bo rozegranie jest. w trójkącie plus wrzutka, albo na, na wchodzącego zawodnika. Nie jest polekarne? przypadkiem, że Smuda podkreśla bardzo mocno, że stałe elementy gry i no pewne schematy. schematy są, I te schematy mają być są grane i te drużyny. bramki padają tak. ze schematu. No i one są ogrywane od lat. No, znaczy tak, to, to, to jest jedyne sensowne rozwiązanie. Nie wiem, czy no, się, się ze mną zgodzicie natomiast stałe fragmenty gry, które w tym tego czasu naszego, są kluczowe, są, są na tragicznie niskim poziomie. Ja, no, z, tego, z tego, co słyszałem w wieści, to jakby y, to jest taka podstawowa, podstawowa rzecz, którą podjęto na treningach teraz, na mhm. zgrupowaniu reprezentacji. To jest właśnie znaczy stałe fragmenty gry i w defensywie, ja myślę, i w to jest zasłona dymna. Mamy to świetnie opracowane. bo no nie pokazujemy tego w małżeństwie. No, ma nie, nie, nie, nie, nie. To jest element, element gry, który jak pokazał finał Ligi Mistrzów i. i no jest kluczowy. To prawda, jest, jest no no no to, no, to, to, to jest to jest To, jest to, jest rzeczywiście, element to, to, to można to mieć jedną pół, pół sytuacji, którą można wygrać no. Jeszcze trzeba to nałożyć na naszych przeciwników. Bo, tak, no bo, bo, bo... o co ci chodzi? Ja się dowiedziałem ostatnio od dziennikarzy, że reprezentacja Polski w ostatnim meczu zadorą strzegła dwa gole po stałych fragmentach z karnych. No, tak. no, stały fragment, mało tego, stały fragment, nie mało tego narzekali, że reprezentacja Polski w meczu z Andorą, no, no taki wynik no wynik, no ale tylko dwa gole za, z gry no, tak że, ale to, że Portugalia na przykład przerąbała mecz Turcją, dlatego, że Cristiano nie strzelił dwóch karnych, to już... Yy, no, to rozpatrywanie w ogóle nie, tych meczów przed każdym meczem. Nie, nie, nie. Meczu, to lęczy, meczu, ze Słowacją to chyba, jest, tam, kimś, Rozpatrywanie tak, tych tak, meczów w ogóle przed przed, przed, EU, niemcy, przed niemcy, niemcy, niemcy, imprezą to jest pięć, jakaś paranoia, no. no ale nie, ale to jest, akura, to jest, akurat, to jest akurat... Ale akurat naprawdę chciałbyś się z nimi rozmawiać na ten temat? Przecież tu nie ma o czym rozmawiać. Ja wolałbym porozmawiać o tym, że odżegnywana od czci i wiary nasza defensywa, którą składamy podobno na kolanie i rzeczywiście jak się patrzy na Benisza to jest wolny jak błoto i to może być problem i prawdopodobnie Problemem będzie moim zdaniem Wabrzyniak który popełnia takie babol... Znaczy, nie wiem czy to jest dobre słowo ale ale naprawdę potrafi zrobić taką taką rzecz znaczy, ta gdyby się nie przewrócił znaczy jeżeli... Jeżeli... jednak wolę wolnego chyba chyba Benisza niż lepiej niż się... mieć wolnego lepiej mądrze brońce... stacji tak. no, no, chyba... nie mniej, tym nie tym niemniej ta defensywa z tą dziurą Od tam paru, na, na, na lewym boku nie Naj, osiągnęła najlepszy wynik w historii reprezentacji Polski, bo pięć, go, pięć meczów bez, bez straty, straty gola nie zdarzyło się nigdy żadnemu trenerowi reprezentacji Polski. Niezależnie od tego, jak oceniamy naszych przeciwników, ale jednym z tych przeciwników była na przykład Portugalia. Tak? Jednym no i były to tylko mecze towarzyskie. Tylko to mecze towarzyskie, no, tak, ale to trudno też, mieć tak. pretensje. Chyba nie, nie morszą, możemy, że, że nie, nie rani. Rani, że rani. Rani, że rozgrywamy innych. Chodzi o to, że poprzednicy nie mieli szansy, bo nikt nigdy nie grał pięciu towarzyskich meczów z rzędu. Tak, Prawda. ale byli tacy, co na przykład tracili gole z Liechtensteinami, San Marino i tak no, dalej też tak, artyści. A, a mieli na przykład szansę ustanowić taki wynik. No ale to, to już inna, inna kwestia. Czyli ta obrona z tym postawienie na tego podobno, podobno y, francuskiego śmiecia, czyli Perkisa, tudzież, <grymne> tudzież Nie, nie, nie, nie cytujmy debilera. Ja, ja, ja, ja się przepraszam. Chętnie... Ja, ja, to... ja, by, ja bym chciał jednak, żeby ten podcast funkcjonował na pewnym poziomie i, i z pewnymi głupcami <grym> się, <grym> nie... <grym> się po prostu, z głupotą się nie dyskutuje. Bo ja jak ja powiedział że... kiedyś redaktor Magdiasz, ma większe doświadczenie, tak i tak nie dalej. Prowadzi do swojego poziomu. bo ten o doświadczeniem. Tak jest, tak jest. Więc po prostu nie dyskutujmy z takimi zdaniami. Dobrze, to jest trzynastu że mamy jednego dobrego obrońcę i to jest Łukasz Piszczek, ale jak ja znam się na futbolu to no nawet, to... że, że, że dwóch jeszcze na pewno <coughs> mamy dobrych. To, to na nie, Wasilewski z Perkisem są zawodnikami na naprawdę A poziomie. A Ja się boję Wasilewskiego, szczerze powiedziawszy. Nie, boję, nie, się bo... jest... już... nie, boję się z Wasilewskim. Ale on no, nie No jest... właśnie, nie widzę tego. Ja boję się tego, że będzie zagra... zań... typu Sobolewski. Będzie, tak? klu... nie, będzie kluczowy moment i on się spali i zrobi coś głupiego. <coughs> na ślizgu kogoś zabije. Tak, dokładnie. Nie, no ja... Tego się nie Nie, już nie gra tak, jak grał. Nie, jeżeli on z Andorą potrafił w ten sposób zacząć grać, Ale ja nie A, Andora Andora Kowalana. Tak oni się Andora że kopać niczym nie ryzykuje. Wiesz, no, przyjechali, wiedzieli po co. Przyjechali nie przegrać tego meczu 10 do 0, po czym nagle wieś, wiedzą, że zawodnicy mają za tydzień za tydzień Mises mają euro, początek Euro i zaczynają kopać po, po, po kościach. I to Lewandowski, tak trochę wyglądała jakby w Więc trudno, żeby Lewandowski poszedł się kopać z jakimś fryzjerem z Andory. Od tego ma Wasyla, no i Wasyl mógł nawet i czerwoną kartkę w tym meczu dostać. Ważne, że jest, myślałem, że powierzy się boję, że a da sobie nogę złamać kucza, w kluczowym momencie. No, no, no, z... nie, nie. Odpukaj no, to, natychmiast. Tak a, a Belgia że... nie gra na turnieju, tak, na szczęście. A wracając, wracając do obrony, no to z drugiej, z drugiej strony Piszczka, mamy, mamy Benisza, który mimo wszystko, mimo że jest wolny i nie jest do końca przygotowany, to pod względem wyszkolenia technicznego, co widzieliśmy, nieraz na treningu, Góruje nad wiele motorów. No ma, ma widać, że ma brak ogrania. Takie Brako, brak jest, brak jest ogrania, de ale to jest. Zawodnik, ale to jest zawodnik, który na przykład jednym podaniem potrafi uruchomić atak. I on jest w stanie zrobić znaczy, to 30 40-metrowym podaniem, na przykład wyprowadzić tak. napastnika na wolną pozycję. Tak, ale na to, co było jego z kontuzją, ja bym z, po tym co widziałem na, na otwartym treningu reprezentacji, ja bym nie liczył. On kompletnie nie przekracza w tej chwili linii boiska. No, ma... Ale to jest, też, ale on ma świadomość wiesz, swojej tak. kondycji, tak. Też nie wiesz w tym momencie, jak on po tej kontuzji, jak ciężko pracował na, na zgrupowaniu tak, co będzie reprezentował sobą za kilka dni. Bo tak, to ale jest on, też, ma, ten, ale on ma na skrzydle w tej chwili ma y, dwóch, trzech piłkarzy, którzy od tej połowy boiska, bo on może nie zdążyć wrócić równie dobrze. Jeżeli będzie jakaś strata, on nie wróci. Więc on ale biega, to dobrze, to nie gra biega... jak Abidal, który po prostu z, y, stoi z tyłu i po prostu pilnuje razem z, y, z dwójką dokładnie, to, to jest a niech taktyka mając, do, do, do, mając tak, na prawym. Oczywiście. Trzy. Atakować się no, skrzydłem, tak. dokładnie. Oczywiście, znaczy nie od strony, a z drugiej strony Właśnie, że ja upatruję, właśnie, właśnie, znaczy właśnie ja ja upatruję pewnej szansy w tym, w tym że, że drużyny grające z nami będą przekonane, że my będziemy robili grę skrzydłem przez Błaszczykowskiego, Piszczka, no i oczywiście wykończające. A będzie ma możliwość, ma umiejętność A. po to, żeby zagrać właśnie 30-40 metrowe właśnie. podanie. i wtedy może moim jest, zdaniem odpowiada się podanie pewna szansa gry skrzydłem mniej, mniej obstawionym. Szczególnie, przez... że i Rybus i Grosicki pokazują, tak. pokazują, że są w bardzo dobrej formie no, i, i tak, są bardzo szybcy. I są tak. bardzo szybcy. Otóż no, tak. no właśnie. A mało tak. tego uważam, że powołanie Grosickiego teraz w takiej formie i wprowadzanie go w taki sposób, bo to jest taki, taki bezczelny typ, on do tego ma gaz, ma straszny. Tak. To prawda, Frankowski cały czas tam powtarza, że mógłby być jeszcze szybszy. Ale Grosicki mówi, że nawet jakbym biegał setkę w 8 sekund, to Frankowski, e, to Frankowski, będzie i, to Frankowski tak powie, że mógłbym biegać w 6. No <głos> tak, <głos> tak Byłem taki piłkarz, przecież, tak to się nazywał. Ale, ale, gaz, ale Grosicki Michał robi zieliski. naprawdę tak, świetne tak. wrażenie. To, to, co widziałem, jak on grał, to naprawdę tak. byłem zbudowany, bo, bo spodziewałem się, że to będzie zawodnik, który no, będzie po prostu. Ostatnią deską ratunku, ale bez sprawiedliwia. Ja myślałem, że to będzie taki trochę Trochę tak, Ma no, możliwość, tak, tak. ale jak przychodzi to do czego, to nic nie wychodzi. A, a poza tym uważam, że to, że gra w pierwszym składzie uważam, że powinien grać zdecydowanie rybus ze względu na to, że lepiej gra w odbiorze, a to będzie potrzebne w środku pola, mając ofensywnie ustawionego no jest bardziej. bardziej no i grał w Rosji. Jest szalenie to. istotne w kontekście a, meczu z, ta, z, Rosją, meczów, tak. z Rosją, a poza tym poza tym no jest, zawodnikiem, jest zawodnikiem bardziej doświadczonym them i takim spokojniejszym. Mm -hmm. on, on niech on gra nawet te 60, 65, 70 minut, ale jeżeli uważam, że jeżeli ma go ktoś zmieniać i ma wchodzić w, na jego miejsce na przykład Grosicki, to, to Grosicki na zmęczonego no. przeciwnika, tak szybki zawodnik, tak bezczelny, który potrafi ryblować i strzelić gola i w ogóle dużo potrafi w ofensywie, to uważam, że tutaj o tą pozycję jestem absolutnie, absolutnie spokojny. Zresztą jak mam wrażenie o większość pozycji ja myslę, ja myslę, tak jest. Ja myślę, że największym problemem cały czas jednej rzeczy się tylko boję, tak naprawdę patrząc na tą reprezentację, bo ta reprezentacja Prezentacja ma skład niezły, ma dość wyrównany skład i, i, i jest ma szansa. Tak, ma gwiazdy i jest szansa dla tej prezentacji. Ja się boję tylko cały czas jednego polskiej mentalności drużyn zespołowych. Znaczy szansa znaczy, znaczy, Pokazuje to, wy... to siatkówka, że można się tego wyzbyć i nagle Ale można walczyć jedną, z najlepszymi. Dlatego ja się tak strasznie cieszyłem z tego, co się wydarzyło z Borusją, że y, dla mentalności jest bardzo istotne, żeby było kilku liderów, którzy pociągną całą resztę. Tak, dokładnie. Jeżeli masz my... zawodników, którzy po prostu przeszli to, przez co przeszła ta cała trójka z Borussii, to oni są w stanie tych, całą resztę. bo... A, ale jaką Czym... resztę? Do, jest jeszcze no, szczęsny. Tak, to, to raczej jest. Ma tak, tak, jest, tak, tak, tak. jest perkis, jest obraniak. No są wszystko żeby w To jest ta reprezentacja, która wychodziła na. Ale to jest. Na kolanach, znaczy z kolanami zwaty z tego powodu, żeby w tego Do tego to z tą opinią, to ja bym poczekał. Bo to już niejednokrotnie bywało A tak? pamiętasz I nie mecz tylko, z Niemcami? nie Ale poczekaj, właśnie w Gdańsku nie, Wyobraźcie sobie teraz mecz z Niemcami no. do którego mamy nadzieję, że dojdzie i jest sytuacja, że Lewandowski gra nie wiem, na Hummelsa. Kto ma problem większy w tym momencie? No, nie, według mnie tak, tak, problem ma Hummels, a nie Lewandowski Weź wyobraź sobie zawodnika, który musi biegać przeciwko Piszczkowi tej chwili, Niemca, który wie, że ma dwa razy przed sobą człowieka, który dwa razy został wybrany najlepszym obrońcą, obrońcą ligi i to nie byle jakiej, bo jednej no. z najlepszych lig świata. Do tego on pracuje na szczytę to... Ja już widziałem wielokrotnie po prostu w polskiej historii mecze przegrywane w szatni. Mhm. Ale co ty myślisz, że Lewandowski, Lewandowski się, się teraz Niemców przestraszy? Ja się tylko i wyłącznie tego boję. Znaczy, ja rozumiem obawę, kogo, bo kogo, każdy, nie ma, jest, chyba. każdy ma taką podskórną znaczy, tak, to, obawę. Natomiast ja myślę, nie zapomnę, że z tych wszystkich ja reprezentacji, często które... często to widziałem. Ja wiem, że stać tych ale... chłopaków na to, żeby... Tak. Tylko, że ta reprezentacja chyba jest miejsca. jedyną reprezentacją, jak do tej pory, powiedzmy, tych ostatnich lat, która ma minimalne szanse na to, że... minimalne szanse na to, żeby wyjść z grupy. ale minimalne szanse na to, że nogi będą z waty przed oby. meczem. No, no, ale rację. Mentalność jest. kibicja, ja pamiętam tu z rektorem Zawadą Ta. i chyba z doktorem Konczukiem. Wiara, wiesz, wiara jak przed oglądaliśmy, jak oglądaliśmy, jest ogromna. Jak oglądaliśmy, pamiętam, mecz z Ukrainą. Ten pierwszy mecz taki drużyny Engela o którym to się zaczęło. 3, 3, 3, 3 1 chyba nawet. 3-1 ja Gdzie ja 1 -1. pamiętam, w 89. minucie prowadziliśmy 3-1 i myśmy się, <głos> się wtedy modli, żeby utrzymać remis. <głos> <głos> <głos> Także tak, po, po A 20 latach tego, co... to nie był mecz w kinie? Przepraszam, kiedyś oglądaliśmy Mecz, w kinie, w w nie, w To myśmy oglądali mecz z Białorusią, e, Białorusią, Białorusią, Białorusią gdzie Kałużyn Ale też gole. było podobnie, że, że, że e, chciało tak, się no, krzyczeć, kończ ten mecz, bo, tak, tak, tak, bo, bo nie dowiemy, tak, nie, nie, nie dowieziemy i zaraz stracimy cztery gole i to się i tak nie uda. No, wiesz, Więc, jak pokazał jak z Niemcami, z Niemcami to... jednak potrafimy to zrobić. Potrafimy, no tak, oczywiście. Potrafimy. Ale mówię, my jesteśmy wychowani w takim okresie, gdzie jakby wiesz... Że to nie jest tak, jak... Ale jest większa szansa, bo niedawno nie prowadziliśmy z Niemcami To nie jest tak, jak pamiętasz o Oglądaliśmy u Ciebie, oglądaliśmy na telegazecie mecz Ajka Solna FC Barcelona. Na telegazecie była <śmiech> 90 minuta, Aika Ajka Solna prowadziła 1 do 0, a ja się założyłem z nim o piwo, że Barcelona i tak ten mecz wygra. no się na mnie patrzył jak na wariata. Barcelona ten mecz wygra 2-1, bo w 91, w 92 minucie strzeliła dwa gole, a mecz grali o Pietruszkę. Czyli by bycie kibicem Barcelony, który jest wiecznie przekonany o tym, że jego drużyna i tak wygra z kim by nie grała, a bycie kibicem reprezentacji Polski, który boi się właśnie tego, że prowadzimy 3,1, w 90. minucie, ale ja jeszcze boję się w ogóle wyjść po piwo, bo zaraz <golne> <dwa gole> sprzywę, <golne> Stracimy znaczy. No, no niestety, no, jesteśmy trochę, mamy bardziej przykre doświadczenia. Mamy no, no, no, doświadczenia jako jako na no, mocno, Zobaczymy, jak to będzie zobaczymy. i faktycznie ja muszę zmontować aczkolwiek, podcast przed, <golne> przed tym meczem. Aczkolwiek jest tak, tak, tak, jest tak, że, że naprawdę. No, patrząc na tą reprezentację, no, dawno nie widziałem tak, takiej tak. szansy na wyjście z grupy. Znaczy, jest to re reprezentacja, która ma absolutnie realne szanse. Natomiast ja tak. Jak to się ogląda, mówi czy... ma na to papiery? Ktoś tak. używa takiego ale, sformułowania ale i, wiesz, i ono jak najbardziej co tutaj. Wiecie, pasuje. jaka drużyna ma najwięcej indywidualnych osiągnięć, jeżeli jeżeli weźmiemy wszystkich piłkarzy w kadrze, kto ma najwięcej wygranych pucharów no Hiszpanie, na no bo, i, no ja no bo tak. sama Barcelona załatwiła im przez ostatnie parę lat kilka no i reprezentacja, która a na drugim ostatnia. miejscu, A na drugim miejscu są Portugalczycy. A ja nawet dla mnie Portugalia to jest jedna z drużyn, których ja się. Ja, ja w ogóle jestem pewien, że oni z grupy nie wyjdą. Tak. No, ja mo może tak i Holandię, no. no i Danię, z którą przegrali dwa mecze w grupie. No są w proszku strasznym <grym> ostatnio, tak, to prawda. No i, że... a, nie, oni, a oni mają lidera, tak, który tak. uważa się za najlepszego piłkarza świata. Mam ale tego, nie... jest w tym utwierdzany, bo, bo promowanie go ciągle na egzekutora rzutów ja, karnych tak, ale ja na jest dla mnie dużo... zagadką, której Zda. nigdy nie zrozumiem. No, ale dużo, dużo, bardziej jestem jakby Nie pewien, dużo bardziej jestem pewien tego, że trójka nasza z Borusi będzie liderowała temu zespołowi, niż tego, że Cristiano Ronaldo będzie liderem reprezentacji Portugalii. Bo na przykład wiem, że zawodnik Eriksen w reprezentacji Danii, specjalnie się nawet mam ochotę wybrać, mam bilet na mecz, na mecz Dania-Portugalia, żeby zobaczyć Nie jak, jak no, bardzo tani bilet. Ma, mało tego, mam do odstąpienia trzy bilety dziewiątego. Czyli na w... finał. Nie, no finał nie jest dziewiątego. Na mecz... Na mecz, ale mecz, nie w Portugalia... Nie, w Lwowie. Na mecz, po, ale po tanie, po 35 euro. Na mecz y... Portugalia-Niemcy. Nie, ja mam mecz nie mecz. dam rady. Dziewiątego. Możemy no. ogłosić konkurs. <laughs> no ale są... Ja to na jaki mecz idzie? Przyznawać się. Ja nie, ja nie wybieram, idę na żaden. Ja, ja, nie ja, idę na żaden. ja, ja też nie idę na żaden. A ja się wybieram na dwa, czyli na mecz, na mecz właśnie Portugalii Dania i to z premedytacją, bo wyszło mi tak, że jest to jeden z najlepszych, jeżeli chodzi o układ takich, żeby, żeby może to być mecz. w którym. A gdzie on jest? W Elwowie. No. To blisko. Znaczy, w, znaczy, ja też potraktowałem to jako jedną z nielicznych szans ku temu, żeby pojechać do Lwowa, obejrzeć mecz, wypić piwo, zobaczyć, zobaczyć, jak miasto wygląda, i wrócić następnego dnia po to, żeby wsiąść w samochód, pojechać do Poznania na mecz włochy chorwacja Bo chcę zobaczyć, jak Chorwaci leją Włochów. Kto <śmiech> by nie chciał? Jak Wło Włochów, to leje teraz prokuratura. <śmiech> znaczy, I to jest, co, co ciekawe, to jak Włosi grali z Rosją, to było widać, że oni bardziej, oni teraz sobie myślą tak, jeżeli Buffon ma zarzuty. No to, kurde, wszyscy mamy. No tak. <głos> jeżeli oni bufona wyglądają... dotykają, jeżeli dotykają bufona, to znaczy, A jak bufon wszystkich... sypnie, a on jest przecież... A on wie, jak bufon no, sypnie, wielorozaj... zbawie, bo bo razy, to tam jest skala, Oni o niczym innym nie rozmawiają teraz, ci zawodnicy na kadrze. Oni nie myślą o tym, jak grać piłkę, tylko ile lat dostanę. Albo jaką mi karę dowalą, ile mi zabiorą tytuł? Znaczy, bardziej to wyglądało tak, jakby <głos> oni myśleli, czy ja dobrze wyczyściłem wszystko w laptopie, tylko został w moim domu. <głos> <głos> na tej zasadzie, to prawda. <głos> tak, to prawda. Nie te dwa gole, dwa gole to <goletki goletki> praktycznie sami sobie strzelili, a trzeciego to yy, no ja ja dawno nie widziałem, żeby Rosja strzeliła gola, a potem jak wymieniła 15 podań przed polem przeciwnika. Co dla nas może Zglarając być, co dla nas może być dobre, bo Rosjanie teraz są podbudowani, odbudowani, tak świetni, że tutaj z Włochami to, ja, to ja się właśnie pochwalę, że jest na mecz Polska-Rosja. O. o, tak Dzięki. <goletki> <goletki> Pewnie z Romanem Abramowiczem do prezydenckiej no, znaczy, Loży, tak? To... Znaczy z Józkiem Wojciechowskim. <laughs> A jeszcze do, do składu naszej reprezentacji, bo chciałbym powiedzieć, że jednak jest jedna, jedno powołanie, którego ja nie rozumiem i, i, i moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. To jest zawodnik, który raczej na pewno nie wystąpi. Napastnik Celtiku Glasgow, który no, tym napastnikiem Celtiku w zasadzie nie jest. Brożek znaczy. Brożek znaczy. A czy moim zdaniem jest to... W zasadzie nie jest. No tak, w, zasadzie w, zasadzie nie jest. Nie, w zasadzie nie wiadomo, on prawdopodobnie już... On nawet zaraz... nie ma chyba prawa do tytułu mistrza Szkocji, tak? Bo nawet nie rozegrał tyle, ile trzeba. Chyba, żeby... no, nawet tak. pół meczu nie rozegrał. No. Tak, tak, Znaczy nie no, przegrał. Na parę minut no, przegrał. Dwa no, no. mecze ma. Ale no, dwa tego... mecze, ale po 15 minut chyba. Tak, tak. Aha. I on, nie ma, I on, nie ma, nie on ma. miał pretensję, tak. oczywiście, że nie jest wypuszczany. Natomiast dla mnie miarą tego, jak słaby jest w tym ok... w te... Znaczy ja w ogóle uważam go w ogóle za słabego zawodnika. Można z tym dyskutować, ale w tej chwili. No, przecież... e, miarą tego, jak jest słaby, to jest fakt, e, że trener nie wypuszcza zawodnika, mając już. Mistrzostwo kraju, pewne mogąc. Mówisz o, Mówisz o szkotach. Tak. Mogąc dowolnie gotować tak, y składem, nie wypuszcza tego zawodnika Tak, Ale ja, w ogóle. ja rozumiem znaczy, smudę. ja założenia, że ten zawodnik znaczy, mu nie go, będzie potrzebny, on nie tak, będzie dokładnie. grał tak, w tym klubie nie, nie tak, widzi go. Tak, go tak go kompletnie a, go nie widzi. ja o tyle rozumiem smudę, że jeżeli on potrzebuje. Bo my nie mamy z kolei zawodników grających jako taka klasyczna dziewiątka, taki killer w polu karnym. No nie bo mamy. Ani sobie, ani Lewandowski to nie są zawodnicy o takiej charakterystyce. Jeżeli smuda uznaje, że taki zawodnik, który dodatkowo bardzo długo jest, on jest w tej kadrze od pierwszego meczu u Smudy, od pierwszego meczu, jest drugim strzelcem tego, tej reprezentacji Smudy po Lewandowskim, więc jeżeli on uznaje, że jemu jest potrzebna taka dziewiątka, która będzie grała właśnie jak taki lisek tam wykańczający akcje typu inzagi, tak? Mhm. I on potrzebuje zawodnika o takiej charakterystyce, to jeżeli nie wziął zawodnika typu Piech, Mhm. Który, nie, który nie jest ograny i nie zna tych schematów, nie wie jak zawodnicy atakują nie wie jaką klepę grają i jak, gdzie on ma wyjść na pozycję, no ja zakładam, że taki brożek jeżeli wejdzie, no to wejdzie czasem nie wiem, na 10, 15, 20 minut albo będzie jakaś wizja gry na innego przeciwnika i też uważam, że jest bez formy tylko I jest te... sprawa tego ale brożek, że kiedy, kiedy może wyjść brożek w momencie kiedy albo odpukać kontuzja Lewandowskiego albo i, kiedy i... odpukać wysoko, <laughs> przegrywamy i musi przegrywamy ratować w jakiś sposób Musi musimy wynik. mieć trzeciego napastnika tak, na boisku Moim zdaniem, przy tej swojej przy swojej świadomości tego, jak w tej chwili nic nie gra, on nie udźwignie takiego ciężaru. Znaczy ważne, ważne no ale żeby, ma, ważne, żeby on, się znalazł w polu On ma trochę szczęścia. Mhm. Potrafi się znaleźć w polukarnym i on ma trochę szczęścia. On to znaczy, ma takiego szczęścia, że czasami go piłka znajduje w takich zupełnie przypadkowych sytuacjach, i znaczy, on potrafi ja, ja, czasem ja, to wykorzystać. Więc ja sobie w tej sytuacji a nóż. Ja Nie o tyle się zgadzałem, że, to ja że do, do takiej roli Jokera, takiego właśnie lisa pola karnego, to ja mam lepszego kandydata. I on nawet Liska będzie, będzie na euro nawet będzie. Tylko że I nawet jako, w kadrze. jako trener. Jako trener, tak. tak, no tak, tak, no. No tak. I, I pewnie i jest to w lepszej formie. To na, to na pewno wyniki ligowe o tym świadczą. I wejście tak. na ostatnie 10-15 minut i właśnie znalezienie się w polu karnym jakieś takiego, wiesz, pseudo. Pseudo-Izakiego zagrania. Po sytuacji. Ale Brożek też pokazał to, że nawet nie grając w klubie, bo on wtedy nie grał ani w Turcji, ani później nie grał w Szkocji. On w meczach towarzyskich na przykład dostał piłkę no, no, Na, na, na jedną podcinkę z Argentyną położył Bramkarza na pół zamachu. Bramkarz usiadł no, na ty że z Argentyną gol, tak. to niestety był początek sezonu. Bardzo to był dawno. dawno no, i, no, i, no, ale on też nie grał wtedy. Ale ma taką umiejętność. Tak, tak, umiejętność ma. I masz też tą odrobinę szczęścia, która jest bardzo ważna takiemu na przykład. No tak, Zgadzam się z Sebastianem, że zawodnik jest bez formy i można byłoby wziąć kogoś innego, ale z drugiej strony uważam, że to, to smuda ma. Ma Libi, tak? Znaczy zanim przemawia tylko i wyłącznie to, że on zna schematycznie. Jest jest innym typem napastnika, tak? Niż pozostali, być może rzeczywiście nie powłocha Murawy w ogóle. Ja bym wolał, żeby Lewandowski strzelał po 2-3 gole w meczu i nawet niech inni piłkarze nic nie strzelają. Wróbźmy sobie, żeby nie było sytuacji, że on musi grać. Jeśli wszystko idzie w porządku, to jest się. tej sytuacji, żebyśmy prowadzili 3-0 i Lewandowski może zejść odpocząć, a w jego miejsce może być nawet nawet tak. Jeśli, je, je, taka, wszystko to wszystko będzie za taka, ale wszystko będzie sporo dobrze. Wszystko no, no, no, dobrze. No, no, no. O, oj, to jest właśnie polski dziwioł za <laughs> no. Jeśli wszystko będzie dobrze, to w Euro wystąpi 16, 17 piłkarzy maksymalnie. No, no tak. To nie, ma, nie ma szans. Chyba że to, wygramy pierwsze dwa mecze i, i metodą e, paru trenerów w trzecim, w trzecim zagra, zagrają rezerwę. Albo na odwrót. I odwrotnie. A, <śmiech> odwrot, tak, ale... Jak to bywało zwykle. Jak to, ale... to też, też bywało. Tak. Tak. Jak się nazywał ten, co nie zagrał nawet w meczu ze Stanami, Paweł Sibik. Zagrał, no, zagrał 5 to minut to to, to A, no tam mu no. powochać. No. Posłuchajcie, chciałbym zamknąć dzisiejszy podcast, ponieważ... Muszę go montować. To po pierwsze, a po drugie będziemy teraz, możemy zamknąć ten podcast w takim pewnym niedopowiedzeniem, albowiem podcasty będą tak, częściej. Nie obiecuj za dużo? Nie, nie, nie. myślę. Ja my muszę, jeszcze o... wszyscy pracujemy. Tak, my wszyscy pracujemy, to prawda, ale no, będziemy się starali... Ale tak przy okazji, euro, jak rozumiem. Tak, no krótko. Krótko będziemy znaczy, nagrywać. No, nie znaczy, takie tak, dzisiaj. no po 40 minut, takie myślę, Maksymalnie. Szybko w samochodzie no. się spotkamy. <grym> tak. o, myślę, że nawet czasem w niepełnych składach. Może, no, ale tak. będziemy krótki tak komentarz po i, i zobaczymy. No, zaraz ustaniemy poza anteną. A ja znaczy. powiem, że mnie się to nie podoba, dlatego że zawsze miałem pół dnia w pracy zapewnione słuchając podcasty, a tak to co? Przesłucham przez 40 tydzień. Tak, ale przesłucham przez 40 minut raz, to i co ja będę dalej sobie... <gumul> skumulujesz sobie trzy tygodniowe w sumie, no słusznie, jest to jakieś rozwiązanie na to samo, albo i nawet i lepiej tak, tak, to, tak, prawda. No. to prawda będą trochę tylko nieświeże, ale no. do tego się już chyba słuchacze przyzwyczajają <grym> kiedy one były Jeżeli świeże że zbyt nieświeże, to niektóre rzeczy wiesz, się nigdy nie zmieniają ja za każdym razem jak mam taką że tak powiem <grym> zna, się, jest mój czuję nio. się winny, że podcast jest opóźniony a, a, a, a to mój sprawdzam mój... dwa lata temu, kiedy napisane jest Znowu skandalicznie opóźniony podcast który robi 2010. Ale, ale, ale o nie było, ale za to tylko dobrze dzisiaj. Tak. I o Drogbie było dobrze. Więc no. teraz proponuję... I o leki było i nie pomiliśmy się. Tak. <głos> Więc teraz, teraz proponuję, żeby szybko redaktor Magdziasz, który ostatnio nie był na podcaście, po chyba dwa razy mu się no. zdarzyło. No, o, ja nie byłem, bo zostałem poinformowany. Bo nie zostałem poinformowany, to ja powiem w ogóle... Że nie byłem. ...awanturę <głos> razie Dowiedziałem się z Facebooka, że jest nagrywany podcast. Zostawmy to. <głos> to teraz redaktor Magdziasz szybko opowie i kończymy. Jakbyś się dowiedział, że... No o tym z Facebooka, że w ogóle jest coś takiego w podcastu, to dopiero no, to było, ty jesteś. Albo że w 150 nagraniach. Albo, że jak jest taki ostatni bryty, sobie, rysuneczek, to dlaczego byciałem. pan przyszedł na rozmowę o pracy i się go pytają, a dlaczego pan przestał pracować w poprzedniej firmie? On mówi, no bo firma się przeprowadziła i nikt mi o tym nie powiedział. No, A, ale, ale to, jest taki, to jest taki humanitarny sposób zwalniania to pracownika. Ale przynajmniej biuro bo dostawiasz. No, ale ciekawe jak długo chodził do biura. Jest. Dopiero po, po, po, po czterech miesiącach nie został czwartego kolejnego obszaru. Zobaczył, że nie ma sekretarza. Nikogo jest, nie ma, nic nie ma. To jest, to jest jakieś... duże podobieństwo jak do tej twojej promocji z, z, z operatorem komórkowym, gdzie nikt A, ci tak. nie powiedział, że już nie musisz tak, płacić. Tak, tak, tak, Ja kiedyś byłem świadkiem takiej firmie, z którą współpracowałem, sposobu zwolnień takich, że no, dużo szczęścia mieli ci pracownicy, tam dużo było biur na parterze i po, jak poszła plotka, że zwalniają wszystkich jak leci, to, to ludzie porzucali wszystko i wyskakiwali przez zawsze, mieli do samochodu. To było rano wcześniej, więc uciekali po pozwolnienia lekarskich. I to no, poważna grupa, kilkanaście osób. No to powszechna praktyka coraz ale... częstsze. No, co... no, Głupie, ale nie. Co, Żegnają się, się. Głupio, głupio się. A jak tak mieszkasz na, czterdzie... no, masz biuro na czterdziestym biuro Jest, są Jest. Reklamane. Ja znam taki przypadek, że, firma... <laughs> że jak firma ogłosiła, o, ogłosiła jakieś tam specjalne walne zebranie w hotelu gdzieś tam w Warszawie i zebrała wszystkich z całej Polski, wiadomo było, że będą zwolnienia. To, co po niektórzy nie przyjechali do tego hotelu, tylko wynajęli na własny koszt inny hotel w Warszawie po to, żeby w razie czego nie być na liście gości. Że jak się okaże, że jest zwolnienie, to jego nie było, bo nie mogę na liście gości, więc nie mógł być. Ale jest być, w Warszawie. Nie być. No, ale tego nikt nie wie, no. tak naprawdę. Ale I zacytuję, zacytuję już tutaj wspominany film: zwalniają, znaczy będą zatrudniać. <laughs> Żegnają się od ziemią. Bo kolei. Tak. A nie było nic, nic o Formule 1. No a, właśnie, właśnie tak czekałem. <laughs> I się nie doczekałem. A to możemy tutaj, już w tej chwili można powiedzieć miał redaktora. No. Formuła, 1. Formuła 1. to nie Formuła 2. Ja bardzo nie. chętnie skorzystam z zaproszenia. Będziemy musieli zaprosić ci, że, będziemy że, musieli że... zaprosić Sebastiana wielokrotnie po propos Formuły 1, dlatego, że w tym roku jest wyjątkowo ciekawe Zwłaszcza, że okazało się, prawda. że ja mieszka mógł... w sklepie Groszek, w którym ja robię zakupy. To <laughs> jest też niemawidowo zamieszka mieszka w sklepie? No, no tam, bo go zwolnili tak. go z domu. A propos, ale cały że czas nie... tam przychodzi. A ty tam robisz zakupy, ale nie wiesz, że on tam mieszka? nie. Nie zauważyłem, bo tak. ja, na zapleczu. Ja, ja tak. też chciałem tak. powiedzieć, że tradycja nie mówienia o formule jest w tym podcaście... Zbyt silna. Nie, nie dałem rady jej przyczy. Znaczy mimo ona... tego, że zostałeś zaproszony, żeby rozmawiać o formule. No ja pamiętam, że przez wiele odcinków zapowiadaliśmy, obiecywaliśmy gości innych a propos formuły, którzy mieli przyjść i opowiadać konsekwentnie ze 40 odcinków i ich nie zapraszaliśmy... <grystanie> Kiedy w końcu udało się zaprosić, udało nie, nie się udało, nie, uniknąć tematu. Nie, mówię, się... mówię, mówię o sobie, udało, udało się, się uniknąć unie. tematu. Tak. Zręcznie omijać O formule mówiliśmy, kiedy jeździł kubica, i jakby z, z odejściem kubicy, tak jak <grym> wszyscy polscy, <grym>. polscy kibice. Zostało od formuły. formuły. zostali tylko ci, którzy oglądali ją przed kubicą. Tak, no to, czyli jest prawda, ja, to jest prawda, bo oglądalność znowu wróciła do poziomu sprzed kubicy, czyli z tego co wiem, to oglądalność wyścigu. Eee, w telewizji, która go pokazuje. W, w Polsce to jest około milion widzów w tej chwili. To I dużo. Dokładnie taka jak była przed, no, ale za czasów kubicy to się dochodziło do 10 milionów. Ale jest tak? pewna nadzieja, bo młode polskie kadry rosną, czyli formuła GP2 i, i Porsche Cup. Tam mamy polskich Tam reprezentantów. Tak? Tak, I Szczerbiński Łukasz. No, jak jeszcze... już, już podobno jeździł zaproszony na, znaczy nie no, jako nie... kierowca testowy, ale na testy tak, bolidów. Tak, tak, to prawda, to, ale to... Na jest jeszcze tak, jakiś tam taki, co ma Kevin na tak. imię. Kevin, Kevin tak. Mirocha, to Kevin jest no Kevin tak. właśnie. Kevin Mirocha, bardzo I obiecujący też zawodnik. Miałem ale to już chciałem, chciałem wam zauważyć, że chciałem zamknąć ten podcast, więc to w Ja jeszcze. Ale, co jeszcze? Nie tak się będę mi się złożył. to jest tak, że dobrze kojarzę, że każdy Grand Prix wykrywał kto inny w tym roku? Tak, jest, tak dokładnie. Tak jest. No. To jest pierwszy oh, raz w historii Formuły 1 od lat 50. że. 6 Grand Prix i 6 zwycięzców. A jeszcze jest paru w kolejce, którzy mogą którzy się wygrać zwycięstwo. No, tak, bo jeszcze wreszcie taki... się robi interesująco. No no bo wreszcie jest jeszcze taki, taki tak. sezon, że to chyba najwięcej mistrzów świata w stawce, tak? To prawda. Równocześnie. No, kimi, no i szumi jest z powrotem, tak, tak, tak, więc się tak. spotkali znowu. To prawda, to prawda. No jest bardzo ciekawie, ale to myślę, że to temat na dłuższą rozmowę. Ale, ale jest jeszcze jedną rzecz powiem, bo po Schumacherowi udało się zrobić rzecz w walce o pole position, rzecz niesamowitą przed Monako, dlatego, że zadowolił wszystkich. To się rzadko zdarza. Zadowolił tych, którzy kibicują jemu, bo wygrał walkę o pole position i tych, którzy go nie cierpią. Bo został od razu cofnięty o pięć miejsc. Więc tak. kibice jego są zadowoleni, bo wygrał na prestiżowym torze walkę o pole position, a ci, którzy go nie lubią, też są zadowoleni, Na bo jednak nie wiedziałem. Nie funkcjonować. No dokładnie ci, którzy go nienawidzą, też byli usatysfakcjonowani, bo zaraz po starcie zakończył wyścig tak, tak naprawdę. Jest. A ja, a ja go, jak go zawsze lubiłem, to kiedyś po Grand Prix jednym Monaco jak wbił się w bolid prowadzącego Rajkonena z premedytacją, tylko tak, po to, tak. żeby Rikon nie użył. Nie, nie, no, Sumakar tak, miał kilka takich kampilów występów w swojej karierze. Więc, Ale ja go więc, bardzo szanuję. Więc, to, no jest niezwykłą postacią przede wszystkim za odwagę, jaką trzeba było się wykazać, powracając do takiego sportu w tym wieku. I to wymaga na pewno szacunku. Poczekaj aż Jordan wróci ten NBA. <grym> to musimy kończyć. Albo Frankowski za 10 lat do końca. i ten nadal Albo Kubica zacznie z, z, zostanie skoczkiem narciarskim. Albo wróci, do go, albo wróci do Gokardów. Żegnamy się, drodzy słuchacze. Oczekujcie podcastu następnego dużo szybciej. Myślę, że po meczu... Ale łoska, o formule tecy. to chyba dopiero po euro. Tak, tak dopiero tak. po euro. Po no się. i o Roland, Rolandu Garrosu będą, tak. bo finał będzie i już Dobra, nadal wygra. Finał ja jestem przerażony będzie. tym ile będziemy gadać, bo po euro zaraz będzie ta straszliwa olimpiada i... A jeszcze, a jeszcze coś wam powiem. A jeszcze o no. ale, będzie ale to coś wam powiem, ale takiego, że nikt o tym nie wie jeszcze. No. Nikt, no w ogóle, wszyscy, będą nikt wiedzieć. No, to nie No wszyscy słuchacze podcastu. No. Ja myślę, że I... gdzie, gdzie przechodzi Błaszczykowski. To... Nie, nie, nie. Znaczy, bo no to, to jakby wiemy i okazało się, że to że zapowiadałem, że są rozmowy z Manchesterem i z Arsenalem, z który się po koledzy się tutaj wspomnę. śmiali. To się okazało, że, że, że okazało się, że są prawdziwe. Nie, yy, mianowicie. Tak, Błaszczykowski w Manchesterze. No, że... na, razie, że... na razie kagała. Ale nie ma pozwolenia. Po, pomylili się. Ale... się. No tak, tak. Podobnie Poczekaj, podobni po, po, po <laughs> aż wypchną Berbatowa i będą potrzebowali zawodnika. Berbat, odchodzi Berbatow i Owen. Potrzebują napastnika, jak myślisz. Po euro, jak się zacznie sklep z piłkarzami, pogadamy. Ale, ale że Lewandowski nie odejdzie, to jest inna sprawa. Natomiast dostanie pewnie jeszcze z jedną ofertę. Spokojnie chciałem powiedzieć, że w Warszawie w pierwszym, po pierwszej połowie sierpnia jest firma, która negocjuje przyjazd bardzo poważnej drużyny piłkarskiej. Mianowicie z Barceloną negocjowany jest kontrakt przez Legię Warszawa. A mecz ma być na w charakterze? Towarzyski. Charakterze towarzyskie. jedzie Barcelona B. Nie, na mecze towarzyskie jedzie cała kadra zespołu, czyli 23 piłkarze, do 26 nawet. W, I w sumie chyba lepiej, że będzie jeździła po Europie. Sparrowa no znaczy, bo nie jedzie w, jedzie w ogóle do Azji, nie jedzie w ogóle A wiesz, do. A że ja tak sobie pomyślałem, jak po... dowiedziałem się, że oni nie jadą właśnie po Azji i tak dalej, tylko będą jeździli po północnej Europie, to mi się takie światełko Będą grali na pewno 4 24 lipca z Hamburgiem na 125-lecie klubu, 4 sierpnia w Paryżu, później albo w Warszawie, albo w Manchesterze i te, tam są, są dwa, dwa wymienne. Grają albo z City y, wcześniej, a później w Warszawie, bo odwołany jest też termin Pucharu Gampera. Znaczy, te, umowa nie jest na Warszawa jeszcze podpisana, ale jest na powa w poważnym stadium negocjacji. Także jako pierwsi podajemy taką informację. Biorąc jeszcze pod uwagę ilość kibiców y, Barcelony. W Polsce. Może tak, no, być to jest sensowny wydarzenie. ruch. Tak. Będzie tak. pełen stadion Legii, no po to te stadiony były budowane. Myślę, że będzie na stadionie Legii? Wiem, że będzie. Jeżeli ma być w Warszawie, to jeżeli uda się sprzedać Stadion Narodowy, ale kibice Legii chcieliby, żeby, żeby był na swoim. Ale myślę, że Stadion Narodowy można spokojnie zapełnić na, na taki mecz, więc po euro miesiąc wypadałoby. A oprócz tego jest turniej, o którym mało kto wie, na razie. W, turniej we Wrocławiu. W w którym, we, we Wrocławiu, 21 i 22. Sport, nie, PSV Weindhoven, Benfica, Benfica, Athletic ja ty, Bilbao ja. i Śląsk-Wrocław. No także robi się bardzo ciekawie. Także to, co, to co mówiliśmy, że będą w Polsce puste stadiony i nikt na nich nigdy nie będzie grał, to się okazuje, że nie to, Nie, nie, Ja że, się że nie boję wcale tego, tak, że, że nikt wcale nie, tak nie będzie nie grał. Ja się boję tylko, że tylko i wyłącznie będą grali, nic poza tym się nie będzie działo. A jeżeli będą tylko grali, będzie to Belgią i tak już, nie wystarczy. To jest To, że to Wrocław, Wrocław, ja Ja mówiłem od początku, że Wrocław sobie świetnie poradzi z tym, bo Wrocław organizacyjnie góruje nad wszystkimi polskimi Na Ale nadnarodowy, dobrze słyszałem, ja się boję tylko i wyłącznie o i o ma śpiewać 1 sierpnia chyba. 1 sierpnia tak, proponuję o 17 rozpocząć tak. razem z syrenami na godzinę. To jest bardzo trafny termin. Dla Warszawy idealnie. No no już, już raz grała w czasie rocznicy Bitwy Warszawskiej i Cudu nad Wisłą, to teraz zagra. Ona no zajcza A... wszystkie. Tak. Tak. Widziałem... Po, po... Zapraszamy w kwietniu. Nie, 1 listopada proponuję tak, i wy... to tak gdzieś na Powązkach. <głos> <głos> Twoją drogą widziałem gdzieś ostatnio czytałem wywiad z twoim y, kolegą, wokalistą, gwiazdą Polskiego Roka który opowiadał o ich wypadzie do Stanów i że właśnie mieli propozycję grania koncertu razem z Madonną. Ale ich ichniejszy menadżer amerykański powiedział, że Madonna, kto to jest? Najpierw wypromujcie tą gwiazdkę, a dopiero <głos> potem się tam zgłaszajcie. No, Ta, ale to był rok 1984. No tak, no. no mówimy o grupie Lady Punk i Januszu Panasewiczu, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy, podobnie jak naszego kolegę podcastera Filipa, który sobie dzisiaj ścięgna zerwał w czasie gry w tenisa i jego ścięgna miałem pozdrowić na antenie. Więc jak To musimy naprawdę już kończyć. Dobra, ja to bym łączył. Pozdrawiamy kolegę. Więc Filip, żeby usłyszeć ja muszę przesłuchać cały podcast, Czy żeby słuchał. Tak, tak. Pozdrowienia Wasz dziękiem, tak. Tak no jest, pozdrowienia Wasz dziękiem. Pozdrawiamy i żegnamy się do, mam nadzieję, za 2, 3 dni, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8 9, 10, 11. GOL! Jest! Jest! GOL! Jest!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 Cepak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucham? Tylko kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zbłupiałem. Poprawia tą elegancką fryzurę Tadeusz Gapinczi, a tymczasem ty ten Ryszard Czerwiec. Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie w białe koszule.